Play again. Wszystko co my jest jasne i tajemnicze, książki, w film, w komis, w masyka, w nowość, i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, il i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 13 września 2025 roku. Słuchacie właśnie 568 nawizanego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Szymon Cieśliński to ja. Cześć wszystkim. Słuchajcie. Jak być może wiecie, zapewne wiecie, że i śledzicie nas w mediach społecznościowych, tydzień temu odbył się łódzki festiwal fantastyki Kapitularz 2025 i w związku z tym tradycyjnie jak co roku zaproszę Was za moment do wysłuchania relacji nagranej na żywo na terenie konwentu w trakcie jego terfania. Składa się ona z trzech wejść, jednego nagranego w piątek, przepraszam, nie w piątek, tylko w sobotę w większym gronie oraz z dwóch dodatkowych głosów nagranych w niedzielę. Usłyszycie tam m.in. Bogusię z duetu Rozmówione, ale też Sylwka z Retrokomiksu, Kubę Retrona z Ogórków i o filmówce przy Kremówce, ale oczywiście także Pawła Mateje, Mando, Jerego mnie i Michała Chylaka, który zawsze towarzyszy mi w tych audycjach i to zresztą też z nim jeździłem na pierwsze edycję Kapitularza no i tak spotykałem się na Kapitularzu co roku, za każdym razem przy każdej kolejnej edycji. Tak tylko może od razu zaznaczę, jeżeli trafił do mnie tutaj do podcastu ktoś, kto nas normalnie nie słucha, że my nie jesteśmy tak całkowicie reprezentatywni, bo całą ekipą jesteśmy już w wieku 25+, a w większości 35+. Wszyscy jesteśmy aktywni w fandom mnie, wszyscy też współtworzyliśmy w tym roku program Kapitularza, więc jesteśmy specyficzną grupą, ale jednocześnie myślę, że to właśnie czyni z nas osoby potencjalnie bardziej krytyczne, takie mające jakieś wyobrażenia wymagające czegoś więcej. A jak za moment usłyszycie, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z całego konwentu. I skoro nam się podobało, to myślę, że osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z konwentowaniem, na pewno spodoba się ta impreza jeszcze bardziej. Kapi wydaje się wręcz idealnym konwentem na odkrywanie świata festiwali fantastyki, imprez fantastycznych, fandomowych. Oferuje idealną wielkość, lokalizację w miarę w centrum kraju, więc można się zgadać z innymi ludźmi i nikt nie musi jechać przez calutką Polskę. Każdy ma mniej więcej tak samo daleko. Sporo ludzi tutaj pojawia się na miejscu, ale nie ma przytłaczających tłumów. Mamy sporo wystawców, ale strefę wystawową można spokojnie obejść w godzinkę z hakiem i nie zgubić się na niej, jeżeli... Znaczy nie zgubić się na niej po prostu, a obejść ją w godzinkę, jeżeli nie będziemy na każdym stoisku spędzać pół godziny. I to jest taka impreza dla każdego, myślę. Dla intro i ekstrawertyków, dla fanów dowolnego podgatunku fantastyki, dla członków dowolnego fandomu. Naprawdę bardzo mnie tak osobiście cieszy, w jakim kierunku rozwija się ta impreza, no bo ja też jestem z Łodzi, więc to jest taka moja lokalna tutaj imprezka. I no, znaczy wiecie, lokalny patriotyzm swoją drogą, ale gdyby kapitularz był kiepski, no byłoby mi przykro, ale na szczęście jest naprawdę świetnie zrealizowany, o czym usłyszycie więcej za moment. I ja już jestem po zmontowaniu całości, po przesłuchaniu tak właściwie, no bo tam wiele montażu nie było. Więc tylko doprecyzuję kilka kwestii. Po pierwsze my wspominamy, że ogólnie można dostać się na każdy punkt programu bez większych problemów, ale i mówimy, że istnieje limit osób w salach. I to brzmi jakby trochę informacje wykluczające się. Oczywiście czasem sale są pełne i jeżeli przyjdziemy po czasie, no to możemy nie dostać wpuszczeni, tam organizatorzy pilnują, żeby jednak ludzie no, nie leżeli w przejściach. Ale to też nie jest festiwal, gdzie trzeba godzinę wcześniej zajmować sobie kolejkę, a jak gdzieś się nie dostaniemy, no to lipa, bo nie wejdziemy już nigdzie, bo wszystkie sale są zajęte i zamknięte, więc to nie jest jakiś duży problem. Jest tak właśnie wszystko zrobione z głową. Niewiele też jest prelekcji, gdzie sale są puste, tak? gdzie nie ma ludzi, pewnie jakieś bardzo niszowe tematy, zaraz po starcie konwentu, gdzie jeszcze ludzie dojeżdżają, rozpakowują się, idą na noclegi, nie wiem, stoją w kolejkach, żeby odebrać akredytację czy coś, no to wtedy może jest taki problem, czy o 10 w sobotę i w niedzielę, gdzie jeszcze większość osób mogła nie wstać zwyczajnie, albo nie wiem, gdzieś je śniadanie, czy coś takiego, no to takie punkty mogą być trochę słabiej oblegane, ale to jest jednak rzadkość. Punkty, na których ja byłem, były praktycznie no w większości oblegane tak na 80 do 100%, albo nawet więcej, no bo czasami te pojedyncze osoby już się nie dostały. Po drugie, nadal szkoda mi braku papierowego programu na pamiątkę, o czym będę mówił w tych wstawkach na żywo, ale całkowicie rozumiem tę decyzję i no, rozumiem, tak, i będę akceptował w kolejnych latach. Po trzecie, wspominam, że może przydałoby się więcej gości, jakichś głośnych nazwisk ze świata literatury, ale też frekwencja pokazała, że to wcale nie jest konieczne. Wiecie, to była taka moja spontaniczna myśl, ale myślę, że ważniejsze jest to, by trzymać sprawdzonych prelegentów i oferować urozmaicony program, co dzieje się na kapitularzu, a nie inwestować wszystkie środki, siły, czas w jakieś jedno nazwisko, które może i przyciągnie trochę więcej uczestników, którzy normalnie by nie przyjechali, ale dla tych, którzy i tak by przyjechali, odbije się to, nie wiem, niedorobkami w innych aspektach imprezy. Wydaje mi się, że to też nie ma sensu. Ja wiem, że są imprezy, które bardzo idą w jakieś tam jedno, dwa, trzy, dziesięć nazwisk w zależności od skali, czy coś. Tutaj to się raczej kapi nie bawi, przynajmniej w tym roku, no bardziej w sumie w tym RPG-owym środowisku. Okej, okay, takie nazwiska tutaj się pojawiały, więc spoko, żeby nie było. Z literackiego było trochę słabiej, ale to nie jest problem. Tak nadal jest ciekawie i, i, i niech już tak, niech tak będzie po prostu. I po czwarte z uwag krytycznych podtrzymuję tylko jedną. Czytelność programu na stronie internetowej była kiepska, bo Doszło do jakiegoś błędu i wyświetlała się beżowa czcionka na białym tle, ale to pewnie ekipa naprawi w kwadrans, jak już o tym się dowiedzą i będzie po sprawie. Tak, za rok nie będzie tego problemu, więc naprawdę no, uwag krytycznych praktycznie nie mamy. Kapitularz jest świetną imprezą. I tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was na korytarze Wydziału Filologicznego UL, gdzie tydzień temu rozmawialiśmy o naszych wrażeniach na żywo. No i możecie, może trochę, poczuć tę atmosferę konwentową właśnie dzięki takim wstawkom na żywo. Mam nadzieję, że to się stanie. Trzymajcie się. Miłego odsłuchu. Cześć. Jest sobota, 6 września 2025 roku. A wysłuchacie relacji nagrywanej na żywo na Kapitularzu 2025. Jest drugi dzień konwentu, właściwie to dobiega powoli ku końcowi. Mamy godzinę, którą 20 mniej więcej, no zaraz ósma. I są ze mną Jakub Kraszewski, czyli Retron, witam Cię. Dzień dobry. Jest z nami także Paweł Mateja, znany pisarz Weird Witam Cię. Czyli Paweł Mateja, szczęść Boże. Jest z nami także, sekunda, jak to było, Mando do pamiętasz? A Sylwester, Sylwek Kozdroj z Retro Komiksu, witam Cię. Cześć. Jest z nami Jerry, Michał Krakowicz. Cześć. Podzielcie się swoimi wrażeniami z konwentu tradycyjnie, nie tak ogólnie, na zasadzie, nie wiem, czy był kolejką, co sądzicie o lokalizacji, czy niebezpiecznie było wrócić do łodzi po raz kolejny, czy spotkał Was jakieś przygody tutaj, jak oceniacie poziom programu, poziom wystawców i tak dalej. Kto chciałby zacząć? Sylwek. Dobra, biorąc pod uwagę, że byłem rok temu, to uwaga, miejscówka jest identyczna, ta sama, to dobrze, <laughs> ale doskonale powiedziałbym, bo to jest świetna lokalizacja, natomiast jeżeli chodzi o ilość i wystawców i uczestników, to jestem przekonany, że jest więcej, więc może nie samej tej otoczki typowo powiedzmy gastronomicznej czy namiotów na zewnątrz, ale w środku to czuć bardzo wyraźnie, Raz, że więcej osób jest w ogóle na prelekcjach. Druga sprawa jest przede wszystkim tematycznie więcej programów punktu. Przynajmniej też tak odniosłem wrażenie, chociażby cały blok poświęcony Star Trekowi. I też, tak jak mówię, więcej wystawców. Jest bogatszy towar, pojawiły się komiksy. Mam wrażenie, że w tamtym roku tego zupełnie nie było. Dużo RPG, może troszeczkę za dużo, jakiegoś Warhammera i... Więcej książek bym się spodziewał. To, bo tak naprawdę chyba tylko dziewiątka, właśnie ta Planeta czytelnika. Ale generalnie jest spoko. Po prostu. Mhm. No dobrze. Co, co, co, jakie było pytanie? Jak się, jak się podoba w łodzi, tak? Tak. No. I też, Pawle, bo ty jesteś w specyficznej sytuacji, bo ty jesteś tutaj rodzinnie. Ja, ja jestem opiekunem dziecka generalnie w tym roku w większości, dlatego że moja żona też lubi konwenty, a ma trochę chyba rzadziej na nich bywa niż ja, więc uznałem, że ja, ja się zajmuję dzieckiem, a ona sobie chodzi. No w tej chwili akurat to ona się zajmuje dzieckiem, a ja siedzę. <laughs> Także jest sobota, wieczór, ja byłem na razie na jednym punkcie programu i chyba w 15 minutach drugiego, było fajnie. E, no Poza tym, jeśli chodzi o to, jak to wygląda, to ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że jest trochę mniej tych takich... Znaczy wystawców, ale nie wiem, to jakby to już nie, nie liczyłem. Natomiast jest chyba mniej gastro. Wydaje mi się, że tak o jedną budkę mniej jest niż było. Znaczy mnie to trochę boli, bo tam jest dużo mięsa, a mało innych rzeczy, ale fryteczki są dobre. Co jeszcze mogę powiedzieć? No są ptaszki, jest jagger, Znaczy ptaszki, to ja... Sprecyzuję. Tak, Chodzi szponem mi... i mieczem stanąc. Szponem i mieczem, tak. tak. Te, czyli tam są takie ptaki e, jak sowy, jakieś sokoły. Ja tam byłem kilka razy już w dziecko pokazywać. Fajne to jest, to trochę mnie martwią to, to, że te ptaszki są przywiązane. Ja nie wiem, mam nadzieję, że to wypuszczają. Nie, nie chciałem już pytać, bo pewnie ktoś o to pyta co 15 minut. Ale tak to nie, to, to wszystko wygląda jak rok temu, co jest w sumie spoko, no bo po co mam też jakby tutaj szukać... To jest to tak, to, to działa jakby sprawdzone, więc łatwiej się poruszać, jak już człowiek wie, co gdzie jest. No dobra, no bo właśnie tak wspomniałem o tym rodzinnym konwentowaniu, no bo w związku... To nie jest tak, że nie wiem, jak ty jesteś na konwencie, to że ona jest dzieckiem gdzieś w hostelu, albo no, tylko tylko... No, no bojamy ja, tak się, się tutaj po prostu po tak, no i właśnie... Wiesz co, rok temu było po tym względem o tyle lepiej, że była ładniejsza pogoda. No teraz dzisiaj jest tak dżdżyście, to troszkę utrudnia, no bo po prostu jest zimno. No i tak i tak mokro i troszkę może mniej da się na zewnątrz odpocząć, no ale i tak tam siedzimy, więc nie ma dramatu. No tak, ale właśnie te rzeczy, które są zależne od organizatorów, to, to gdzieś tam się oddaje. A nie powie, wiem, czy tak, czy porada, a pogoda jest od nich niezależna, a co nie potrafią sterować pogodą? Nie wiem, po, no, no właśnie podobno to już steruje się i pogodą. Strac, ja zbiasz, na chemii to jest tak. Goła, nie? No, więc w Łodzi spodziewałbym się, że też, nie? Albo Wydało zatrudni. się. Albo zatrudnić kogoś w przyszłym roku, który mógłby sterować to pogodą. Tak, mogliby. No, no na co, co, Nie macie jakichś koneksji pozału? z takich, że reptyle coś tam, no, to, to chyba wypowiedziałem się już mądrze. I... Dobrze. Kuba też zdążyłem zapomnieć, jakie było pytanie, więc polecę z Flow. No ja się generalnie y, zgadzam z tym, co zostało powiedziane. Miejscówka jest ta sama, jest spoko. Czwarty mój rok na, na kapitularzu i w sumie jestem zdania, że to jest bardzo dobre miejsce generalnie na zrobienie konwentu. To jest fajna przestrzeń. Nie mówię akurat o Łodzi, tylko o budynku. E <śmiech> <śmiech> mam wrażenie, że prelekcje są, jak... może ja po prostu trafiłem na takie prelekcje, ale mam wrażenie, że czasami jest tak, że powtarzają się trochę tematycznie prelekcje, co nie jest w sumie wadą, bo na przykład było tak, że dosłownie jednego dnia w ciągu w ciągu dwóch godzin były prelekcje na bardzo podobny temat, bo wasza i moja. Też w sumie jedna prelekcja, którą ja zgłosiłem... To fan footage akurat. Tak, tak, fan footage. Też jedna prelekcja, którą ja zgłosiłem i ostatecznie nie zrobiłem, to wczoraj była no, praktycznie ten sam temat, więc się zastanawiam, czy na ile to jest zbieg okoliczności, Ale a na ile... Tam... że z mojej perspektywy jako kogoś, kto nie robił ani jedna, ani drugie, to ja bym poszedł na obie te o fan footage. Jak ktoś lubi temat, to myślę, że nie ma, że jest za dużo. Ja też nie wiem, czy... To nie jest wypadkowa jakieś po prostu mody czy przypadku, bo na przykład o Cancel Culture jest chyba widziałem trzy punkty programu na ten temat, okay. panele i prelekcje, tak? O właśnie Cancel A może właśnie przez Gaimana, tak. Ale też na przykład chyba dzisiaj są dwa panele wampiryczne? Tak, chyba tak. No, no właśnie, ale to z drugiej strony ja mam wrażenie, że w ogóle są jakieś takie tematy, które się powtarzają, mm. niektóre nawet co roku i dlatego dla mnie one nie są szczególnie interesujące, ale jednocześnie wtedy budzi się we mnie myśl, że no dobra, no bo ja już na tym pewnie byłem za trzy razy na innych konwentach czy na kapitularzach mm. wcześniej, ale dla kogoś, to tutaj jest pierwszy, drugi, trzeci raz, to mm. może być nadal ciekawe, fajne, nowe. No. Znaczy nie, ja nie mówię, że to jest złe, po prostu tak mnie to zaciekawiło, że to tak się tematycznie złożyło, że to jeszcze w tak małym odstępie czasu, nie? Ale generalnie jest bardzo spoko, no w sensie mówię, czwarty rok jestem, jeszcze ani razu się nie zawiodłem na tym konwencie i jesteś też czwórcą programu, jak oceniasz, nie wiem, zaopiekowanie prelegentami? No ja tutaj stały, myślę, poziom, no, zawsze jest jest woda, więc jak gardziołko się zmęczy od gadania, no to można się napić. Nie miałem żadnych problemów technicznych, jeśli o to chodzi, więc w czasie też mi się udało wyrobić i nikomu na, na, na jego prelekcje nie wchodziłem, więc chyba jest spoko. Ja bym jeszcze w ogóle chciał jedną rzecz dodać, co jest właśnie charakterystyczne dla kapitularza i jest pozytywne i dlaczego wasze prelekcje się tak powtarzają, bo jest blok horroru. I to jest w ogóle ekstra sprawa. I nie wszędzie to jest. Nie? Horror jednak nie na wszystkich y, konwentach jest w, w tak dużej ilości reprezentowany. Nie fantastyki w ogóle nie ma. No. Tam głównie skupiamy się na fantazy, na jakiejś science fiction. Więcej jest komiksu, ale na przykład oddzielnego i literatury jako takiej, mhm. ale nie ma wydzielonego bloku horrorowego. A, a jeżeli chodzi o filmy, to jest y, też tego bardzo mało, a tutaj jest ogromna liczba prelekcji stricte filmowych też, tak? Mm -hmm. Tak z tym zaopiekowaniem ja o to zawsze pytam, bo to jest tutaj fajne, A na przykład za Blok odpowiada Kaja, pozdrawiamy, i ona już nas zna, tak? Więc z nami też tak rozmawia. Z jednej strony już tak bardziej na zasadzie, no wiem, że nic nie odwalacie, przez to stopnie tam x lat było w porządku, więc po prostu jak coś potrzebujecie, to mówcie, ale to w ogóle jest fajne. Także mimo wszystko, nawet mimo tego, że ona mogłaby machnąć ręką, nie przychodzić, no to gdzieś tam, jak może no to w ogóle siedzi i gdzieś tam słucha bierze aktywny udział w tych prelekcjach, jak nie ona to tam gdzieś na moment znika, ale cały czas ma wszystko pod kontrolą i też jak ktoś inny wchodzi. Widzę, i w innych blokach też ludzie przechodzą i pytają, czy coś potrzeba, czy z komputerem jest problem, czy macie wodę czasem to tak aż atapsogram, na przykład Kaja czy przyniosła wodę za i pytają, masz problem? <laughs> nie, to, to, to na widzę wiem ale nie, właśnie ale bo, ktoś da nie, czy wodę? czy kontrolować czas na przykład no. tak? pytają, czy sam będziesz kontrolował, czy tobie zaglądać czy przypomnieć, się. przypomnieć tak. Tak? To, to jest na plus tak, tak ale, ale tak. też nie było to chyba takie ofensywne, nie? bo czasem na konferencjach nie, to jest nie, tak, nie. że tam chodzą z tymi kartkami, machają się mm. przed twarzą, że wąs ze sceny już a tutaj nie, nie, nie, nie, no tak właśnie sensownie, nie? Tak od strony komunikacji międzyludzkiej i tego, ja kilka lat temu mówiłem, że tutaj kilka rzeczy jest do dopracowania, mam wrażenie, że to się wszystko udało rzeczywiście wypracować bardzo fajnie. Dobra, Jerry. Ja nie wiem, co mogę dodać świeżego tutaj po przedmówcach, bo ja się w sumie zgadzam, no, miejscówka jest znana, ona się powtarza od kilku lat, my jesteśmy tu, który, czy ja jestem tu trzeci rok z rzędu, zgadzam się, że to jest fajna miejscówka, poziom zaopiekowania też jest bardzo dobry, ja raczej bym się przechylał do tego, co Sylwek powiedział, że mi się też wydaje, że ludzi jest chyba więcej i tak tych stoisk, albo jest porównywalnie, albo może trochę więcej, ale generalnie no to jest ten sam poziom. Ja trochę odnoszę wrażenie, że ten kapitularz dobił do pewnego poziomu, no i na nim sobie tak się rozgościł na, na tym poziomie. Co jest pozytywne, no bo wydaje mi się, że to jest też taka skala konwentu, która jest przychylna y, dla ludzi, nie? że to nie jest skala konwentu, który cię przytłoczy jakoś straszliwie, że tego programu na przykład jest oczywiście dużo, bardzo dużo i czasem trzeba wybierać pomiędzy kilkoma rzeczami i jakieś tego rodzaju kwestie, no ale no to już, życie to sztuka wyboru, ale nie ma czegoś takiego, że nie wiem, że nie jesteś się w stanie gdzieś dostać, albo że w ogóle po korytarzach nie jesteś w stanie przejść, bo bo cię ludzie będą tratować. I tak a propos tego jeszcze tej skali, nie ma czegoś takiego, e, pyrką zaczyna mi się kojarzyć e, z takim m, jakby konwentem typowo cosplayowym, że tam 70% to ci przebierancy, którzy pojawiają się dosłownie wszędzie, co też trochę moim zdaniem przytłacza same e, prelekcje. tak? No, Raz, że to że jest, jest festiwal, ja mam tak, wrażenie, to już jest festiwal, że, że Pyrkon to już się zrobił po prostu festiwal, to jest inna skala, inne wydarzenie trochę, no bo tam też wiecie, gwiazdy, autografy, show, show nie, to, to jest po prostu trochę, ja, ja bym nawet kapitularze do Pyrkonu już nie porównywał, bo to są, to oni grają w innej tu lidze, nie? T... że jeszcze naukowo, tak jak to było tradycyjnie, że spotykali się pogadać na jakiś konkretny, konkretny temat. Mm -hmm, tak. I w międzyczasie pojawił się też ekspert od chorygagów świątecznych Hubert Mandospandowski, Pandowski, który dzisiaj opowiadał o krampusie przed godzinką. Witamy cię! no cześć, ja nie tyle nie pamiętam pytania, co go nie słyszałem, ale z kontekstu się domyślam, o co pytałeś na marginesie, tak jak tutaj Sylwek mówił, że i bardzo się cieszył, i Mateja też że jest blok horroru, ale Sylwek wspomniał, że na dniach fantastyki nie ma, kiedyś był. był kiedyś był i go już nie ma a tutaj, nie wiem czy był, ale jest i to był. jest, ja jest, jest, jest pewna wyższość tego, tej imprezy z naszego punktu widzenia ja się bawię cały czas tak samo doskonale. Ale aczkolwiek, no ja jestem. Dałbym sobie obie ręce uciąć. Może teraz nie miałbym dwóch rąk, że jest znacznie mniej ludzi niż rok temu. Chociaż rozmawiałem z organizatorką, ona mówi, że nie, że impreza, która odbywa się równolegle, CD Action Expo, nie wpłynęła na frekwencję i że jest ich dużo. Ale pamiętam, rok temu to już było lekko przytłaczające. Rok temu już było powiedziane, że będzie górna granica z sprzedaży biletów. Ale dzisiaj właśnie do niej praktycznie albo do niej dobito, albo było blisko, bo trzymano nawet sprzedaż biletu przez internet. Karnety były na miejscu dostępne, ale żeby to jakoś kontrolować, to właśnie w sieci to spadło. Ale nie masz wrażenia, na przykład, że na korytarzach jest ciaśniej teraz? No właśnie to w takim razie fantastycznie, skoro sprzedało się tak samo dużo, a ja tego w ogóle nie odczuwam. A, a tym bardziej po, powinienem dużo bardziej odczuć, bo dzisiaj cały dzień pada, więc na zewnątrz są jednostki. A wtedy rok temu nawet na zewnątrz czułem, że jest tłum i w środku też tłum, więc fantastycznie. Znaczy, że coś tutaj do Dokonano jakichś wazawirowań, żeby pomieścić ten, ten, ten tłum w jakiś innych e, tych szufladkach e, przestrzennych, dla mnie baja, rewelacja. O, nie, nie wiem, o co pytałeś. Z, powtórzę, że... Ja mam wrażenie właśnie zaopiekowanie... Yy... Zaopiekowanie bardzo dobre, no ale tak jak powiedzieliśmy, z Kają już żyjemy dobrze, więc my tam możemy nawet na 5 godzin i powiedzieć, idź się przespać, a my ogarniemy ten blok i nic nie będzie żadnych opóźnień. Chociaż rano dzisiaj miałem ochotę na kawę i poszedłem do organizatorów, czy mogę skądś poprosić o czajnik, bo na pewno gdzieś pijecie kawę i w sumie powiedzieli, że nie, że nie ma takiej opcji, a... no, okazało się, że jest No bitrum, wiem, wiem, wiem, Wiem, wiem, do tego zmierzam. W sensie wysłali mnie tam gdzieś, że tam dają kawę, ale nie chciałem tam tej tak plujki, te, te, te pseudo kawy, ja chciałem tradycyjną siekierę sobie wypić, czarną, Jak to w moim wieku tak mnie wychowano. Ale tak, koleżanka zaprowadziła mnie do Wiprumu W sumie pierwszy raz skorzystałem, więc bardzo fajnie. Tak, to jest zabawne, bo jestem na kapitularze od... Pierwszej tej nowej edycji i od nie wiem, czwartej przez ostatnie tam, nie wiem, X lat robię program, a dopiero pierwszy raz w tym roku byłem w VIP Rumie i w Roomie, tak? I, i zrobiłem sobie herbatkę dzisiaj. Kapitularz. Która to jest edycja teraz? Nie wiem, i to też zależy jak liczysz tak naprawdę. <śmiech> a Która to jest, <śmiech> co? To <już> od początku. <śmiech> Ale nie, nie ma czegoś takiego. Jak liczysz od drugiej, to jest na jedna mnie. <śmiech> co za trolle. Dobra, to teraz, czy macie jakieś uwagi krytyczne, czy cokolwiek myślicie, że można poprawić, albo coś wam się nie podobało jednak? Ja mam taką jedną rzecz, w sumie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, problematyczna trochę, no to te identyfikatory teraz które są tekturką na sznurku. W sensie tutaj w pomieszczeniu jest spoko, ale jak wyjdziemy na zewnątrz rzeczywiście, że ten wiatr zawieje to człowiek nie wie czy to ma na sobie czy nie. Bardziej przy tym deszczu. nie? Jak chcesz, chcesz się przejść gdzieś przez dwór i masz samą tekturkę no to jednak... To ci rozmiękam po prostu, No tak, jakby lało czy coś, o... plastiku nie wytwarzamy, nie wiadomo jakich liczb, a dla mnie to nie jest problem, bo ja jakoś tak za bardzo nie zbieram. Wiem, że ludzie zbierają, kolekcjonują. Ja kiedyś zbierałem informatory, niestety przestali je robić. Jestem zły, bo nie mam teraz pełnej kolekcji. Ale taki zniszczony to też ma klimat. Także, ja nie mam problemu. Znaczy tak, ale no to może niektórym ludziom gdzieś tam przeszkadzać, tak? I ja też na przykład chciałem wziąć identyfikator z tam sprzed roku czy sprzed dwóch i po prostu sobie wsadzić tę tekturkę tak? w niego, ale okazało się, że ona ma inny wymiar, że ona jest większa, za duża i nie mogłem. Ale no dobra, no powiedzmy, że właśnie to jest ta ekologia, ale inna rzecz, no może też ekologiczna, to jest absolutny brak papierowych programów konwentowych, informatorów, mhm. czy czegoś. A w zeszłym roku jeszcze były chyba. W zeszłym roku były takie duże tabele programowe, mhm. można było sobie tam wszystko ogarnąć. Jest aplikacja konwencik. I ona działa spoko, e, szybko się tam wszystko wczytuje, można cały program przejrzeć, można wyszukiwać po, nie po blokach, właśnie nie wiem czemu, nie ma chyba tam wyszukiwania. Można filtrować można po blokach. Po blokach, to ja, tego, po blokach można, ja w aplikacji nie Ja dnisko. I nie znalazłem, ale to jest mały problem. Ale wiesz co, to jest problem dla Ciebie, czy dla mnie, dla starszych ludzi, i dla ludzi, którzy kolekcjonowali, bo żaden młody człowiek już nie potrzebuje tego papieru, a to jest też wytwarzanie niepotrzebne papieru. Jeżeli jest aplikacja, to tak naprawdę już na większości konwentów. Lata temu Pyrkon przestał robić, bo ich informatory zaczęły osiągać, osiągać rozmiary mniejszej książki Stephena Kinga, więc stwierdzili, że to się absolutnie nie opłaca i myślę, że dla większości ludzi jest to naturalne, że tego nie ma. No dobra, a jak wrzucałem na Instagrama stare programy, no to jakoś kapimi mi lajkowali, tam. No. <grych> no bo to już jest retro, to już jest wiesz, i że fajne, ojej, jaki klimat kiedyś to było, nie? Ale to, no teraz jest no, niepotrzebne, także... Ale na przykład to, że jest ta aplikacja, rok temu, ja to wyczytałem gdzieś w mediach społecznościowych kapi, tak? Że właśnie jest, dlatego ją miałem pobraną na telefonie, ale w tym roku na przykład ja jakoś nie ogarnąłem, że w ogóle, nie, że nie będzie tych programów, że jest aplikacja, że trzeba by ją pobrać, jak ktoś ma, nie wiem, problemy z internetem, czy coś, czy z telefonem i tak dalej. Myślę, że tutaj komunikację można by trochę poprawić, Ale żeby... Szymas, no tworzysz problem. Pobranie aplikacji to nie jest problem. Znaczy, nie, ja ro... W każdej ro... chwili, w każdym miejscu. Ja, ja rozumiem, ja że, ona istnieje, na przykład. że komunikacyjnie to tak. To mogłoby być po prostu na zasadzie, nie wiem, jak tu mamy jakieś numery, to właśnie program, link QR tam, QR-kod, QR czy... czy cokolwiek takiego. I, I zgadzam się, że mnie też trochę irytuje ten papierek, bo na przykład wczoraj wiało, nie? Więc jak weszliśmy, to pierwsze co zrobiłem, to to schowałem do plecaka, bo... identyfikator. Identyfikator, tak, no bo, bo zaraz, zaraz byśmy go pogubili i trochę się tutaj podpiszę z takich, to, to, szumnie to nazwać problemem, to nie jest problem moim zdaniem. A jest o QR, QR kodzie a, a jest na, przed każdymi a... drzwiami się znajduje. No, czyli, czyli dobrze. No, ale widzisz, ale to jest właśnie, rozmawiamy o komunikacji, że taki QR kod mógłby być równie dobrze właśnie na tym, tym bardziej, że tu są jakieś informacje, więc spoko. A to jest taka spoko pomysł, że na identyfikatorach jest telefon zaufania, medycy i patrol, tak? Tak, tak, tak. No I, to jest, to jest i można dobre. swój numer ICE podać, tak, w razie gdyby coś się komuś stało, to są takie rzeczy mi się potrzebne. Tak. No, Natomiast... razy, bo jak zły QR kod zeskanujesz, to możesz się do Szymasa Cieślińskiego na przykład maila dostać. Mando pokazuje teraz palcem, że stoimy pod pokojem wykładowców na Wydziale Filologicznym, tam też są qr kody. E, Natomiast wracając do takiego, no mówię, nie problemu, tylko też jakaś taka uwaga techniczna, że a propos tego, co Kuba wspomniał o tych takich prelekcjach, że się kilka, nie wiem, prelekcji o podobnej tematyce zbiera, dla mnie to jest całkowicie spoko, tylko ja bym to rozstrzelił bardziej. Tak w tym sensie, że na przykład nie wiem, jak były dwie prelekcje o font footy czy ty tak jak mówiłeś, na przykład że kilka jakichś tam prelekcji o cancel culture i widać, że były takie jakieś tematy, które się pojawiały. No to można ewentualnie takie rzeczy na przyszłość pewnie jakoś tam sobie rozstrzelić pomiędzy dniami, nie wiem, zrobić ale to coś w piątek czy sobotę. Ale no właśnie, chciałem dlatego mówię, że to dla mnie to nie jest problem, nie? To po prostu z czasem to są jakieś obiektywne rzeczy i tego nie przewalczymy po prostu, nie? Ja, ja jeszcze chciałem co do tych identyfikatorów i konwencików. Ja przyznam, że bo mhm. właśnie, bo mhm. mówimy o tej aplikacji konwencik, jeśli ktoś nie kojarzy, to nie jest aplikacja z kapitularzu, nie? To jest aplikacja ogólnokonwentowa w Polsce i szczerze ja w ogóle w tym roku nawet nie patrzyłem, czy, czy gdzieś tam jest informacja o tym. Ja po prostu sobie zainstalowałem konwencik, patrzę, o, jest kapitularz, gitarka, nie? W sensie w ogóle się, jakby wszystkie chyba podejrzewam konwenty w tej chwili gdzieś będą z tego korzystać, więc... Ale jeśli ktoś na, na taki imprezy nie jeździ, no to faktycznie... Ale pamiętaj, że wiesz, nadal są casualek, albo ludzie, którzy tak, są pierwszy tak, raz, albo jazda, ludzie starsi, no to, albo znowu bardzo młodzi. Dowiedzą, nie? To wiedzą, to Myślę, że to, to, wiesz, ludzie ogarniają internety. Natomiast co do tych identyfikatorów, to tak, mi się podoba właśnie, że on jest papierowy, że jakby właśnie, powiedzmy, że bardziej zero waste. Natomiast to, co wydaje... Właśnie to jest problematyczne, bo to, co ja bym wolał, ja nie znoszę takich identyfikatorów nosić na żadnych imprezach. Ja bym wolał opaskę na rękę. Bo to też, to jest znowu na koncertach częściej się zdarza, na jakichś festiwalach, nie? że dostajesz opaskę, taką no wystarczająco wytrzymałą, żeby wytrzymała te trzy tak dni. Jak w szpitalu. Albo świt, nie wiem, Tak, ja nie jest niż do szpitala, ale... ale różnica jest taka, bo opaski, nie wiem, MFK i G na przykład są, nie? I pod kątem gdzieś tam wygody, właśnie też produkowania no. e, śmieci, no, one to są to, wygodniejsze, tak, nie, ale, ale e, chodzi o to, żebyś na konwencie miał imię, no żeby ktoś się no właśnie, do Ciebie jest... podejść i powiedzieć jest... hej, o. Ale to też się da rozwiązać, bo zawsze można, to znowu na jakichś innych spotkaniach też mi się zdarzało spotykać, że po prostu dostajesz karteczkę samoprzylepną lepisz sobie ze swoim imieniem i masz jak chcesz. Nie? Jak nie chcesz, to sobie nie przyklejasz. To myślę, że to też jest jakaś opcja. Po prostu zostawić karteczki takie, no, które sobie, można sobie przykleić z imieniem każdy sobie tej trzy dni w tej samej koszulce zasuwać? No, to przecież można sobie wziąć nową karteczkę, nie? E, Ktoś weźmie 20, toaletę obklei. No, tam Legia. Co wy tu macie? Nie wiem. Legia. macie, łódź panowie, piłka albo coś. Panowie, Nie, mieliśmy robić relacje, a rozwiązujemy nieistniejący problem. No, szukacie problemu. Poza tym pamiętaj, że ludzie kolekcjonują. Identyfikatorem identyfikatory może Tfu, no, ja informatory bym... możesz zlikwidować, ja, ja ale no, tego. Ale, ale to jest też jakaś konwencja, nie? Więc. Dobra. To zmieniając temat, ja bym teraz znowu pochwalił scenę RPG. Sylwek powiedział, że jest wiele podręczników i zawsze było sporo akurat na kapitularzu, ale teraz jest rzeczywiście cała masa. No bo Alice Games w ogóle tutaj sponsoruje też sporo sponsoruje. Organizuje sporo punktów programu, zrobiło premierę nowego podręcznika. Chyba dodatek do łowcy wyszedł właśnie teraz na kapitularzu. Do tego jeszcze mamy też stoisko Black Monków, oczywiście yy, ich podręczniki. Mamy też jakieś używane, mamy właśnie Warhammery, etc. Tego jest tutaj dużo, ale też w programie jest cała masa prelekcji o RPG. I akurat one mi się wydawały, Kuba, że one się trochę powtarzają. Nie z tym, co gdzieś tam było rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu. Dlatego tak na niektóre trochę pokręciłem nosem, ale mówię, no dobra są ludzie, którzy tego jeszcze nie widzieli, nie słyszeli. Ale jest cała masa też RPG w sensie sesji tutaj na żywo i byłem w szoku, ile tego jest, a ja muszę przyznać, że ja y, nie, pierwszą sesję chyba doświadczyłem poza Kapi jeszcze wcześniej, ale to na Kapitularzu pierwszy raz właśnie grałem w Stary Świat roku, w Nowy Świat Mroku, y, w jakieś tam inne y, autorskie systemy, etc. Mi się z, to, z tym kojarzy. W Larpa pierwszego grałem na Kapitularzu, w drugiego chyba na Pyłkonie czy coś takiego, więc super, że właśnie ludzie mogą spróbować tego tutaj, no jak się w to wkręcą, no to gdzieś tam pójść sobie dalej, nie znaleźć jakiejś. Czy A jest, jak, jest jakiś RPG, żeby tak RPGować życie w Łodzi? Hmm, bo to jeden. Zew Właśnie Nowy Świat roku. Ja Delta Green. Tak naprawdę Chciałem ci się pod mikrofon, żeby powiedzieć, że właśnie to, czego... Faktycznie troszkę mi brakuje, ale to nie jest wina organizatorów, to jest właśnie tych książek, nie? Bo, znaczy tak, bo mówisz, jest, jest dziewiątka, jest Planeta Czytelnika i jest jakiś... Sto sto Stanowisko jakieś jeszcze mniejsze. No. To omijam, przyznam, bo się boję, boję samowydawców. <głos> e, ale jest jeszcze tam jakiś kiermasz książki. Nie? Ale z tego mało, ja bym chciał więcej, bo ja, ja zawsze jak frajer kupuję te książki później na takim imprezach muszę nosić. Ale ja lubię to robić, więc przyjeżdżajcie też na kapitularz. Mhm. Tak, ja się zgodzę, że w tym roku, jak w zeszłym roku, jeszcze w poprzednich edycjach pamiętam, tam dużo było na dole szczególnie tych książkowych stoisk i to mhm. zazwyczaj były te nazwiska, które są co roku właśnie na tych samych stoiskach, nie to właśnie tam, czy to samowydawcy, czy coś w tym roku mam wrażenie, że właśnie jest mniej więcej jest tych herpegów i z jednej strony spoko, bo na przykład na dole jest jedno stoisko nie pamiętam teraz niestety jakiego sklepu, ale tam jest taki cała masa naprawdę wyboru, jeśli chodzi o podręczniki zarówno takie duże, drukowane, jak i te takie na przykład wielkości broszurki, nie? tam na 10-15 stron i to jest bardzo spoko ale z drugiej strony właśnie szkoda, bo jakoś tak mam wrażenie, że tych książek jest mniej, a jeśli już to są takie mniej interesujące, natomiast jest ta, ktoś tutaj wspomniał wcześniej ten taki kiermasz, taki można powiedzieć taki antykwariat i tam jest naprawdę Spoko, bo tam są na przykład naprawdę solidnej jakości książki w jakichś groszowych cenach. No, kumpel dzisiaj kupił Drogę Królów Sandersona za chyba dyszkę, więc no, to jest cegła ponad 1000 stron. Tak, ale ja mam wrażenie, że kwestia stoisk książkowych to był zawsze trochę problem, ale to jest kwestia, że ci ludzie nie czują w tym to biznesu powiem, nie i nie przyjeżdżają. To, nie, to nie jest też taki konwent. Mam wrażenie, że więcej... Ale on jest dosyć literacki. W tym roku trochę mniej, ale w ubiegłych latach była masa no, no, no, no, gości literackich. Każdy, każdy wystawca, czy komiksowy, czy książkowy to jednak mimo wszystko to są targi. Tak? On już bardziej tam celuje a niekoniecznie w takie konwenty, bo na konwentach to w dniach, na Dniach Fantastyki też nie było specjalnie wielu wystawców, była dziewiątka i ktoś tam jeszcze I, i właściwie to wszystko, za to jest masa, dużo więcej na Dniach Fantastyki takich pierdół typu kubeczki, przypinki, miski. tutaj tego też jest sporo ale z kolei no, mniej, zdecydowanie więcej tutaj, RP. Że nie ma co narzekać, że książek jest mało w tym sensie, że ja podejrzewam, że po prostu rynek to zweryfikował. No jeżeli, tak. jeżeli było wydawców więcej, a w tym roku jest ich mniej, to ja podejrzewam, że po prostu po, podliczyli bilans i nagle wyszło, że to nie, się nie spina no, do końca. Nie było więcej. Nie By, było więcej, było więcej no. samowydawców może, ale, ale... Ale też podliczyli w inny sposób. No, okazuje się, że każdy patrzy na pieniądz, który ma w portfelu i wychodzi na to, że przez Allegro, czy tam gdzieś, kupisz po prostu taniej. Tak? Znaczy nie, no dobra, no czyli w sumie ja straciliście szansę, żebym ja jedną książkę tutaj go dwa skupiłem. nie? Ja chcieliście sprzedać jeden egzemplarz i mogłem... A wiesz, że tu można kupić nocne, Pawła Matei, a Ostatnie. są niedostępne Ostatnie. na niedostępne? stronie wydawnictwa dziewiątki? To nie. Ostatni egzemplarz, no nie ja ja mam... czy będzie. No, no to, to jest. jest, jest starsza, żeby kupić. No jest, kupię, w sensie więcej nie... A jest w twardej czy w miękkiej? W miękkiej. A to podziękuję. O, no to proszę, że mogę mieć. No dobrze, no to ostatnie pytanie a propos właśnie opcji integracji, bo niektórzy nie wiedzą, że akurat Lumumbowo nie bo jak to mi kolega z Wrocławia. Pozdrawiamy Szymona z Trickstera. Wiesz, że ten sam żart wczoraj usłyszałem, dosłownie? Może byłeś na sam Nie, no dobra. Ja myślałem, że to chodzi nawet. W każdym razie, to jest trochę taki teren odcięty, no, ale mamy knajpę konwentową, Hell's Kitchen. Byliśmy tam wczoraj. Jak dzisiaj pogoda się nie zepsuje, może też tam jeszcze skoczymy. Jak oceniacie właśnie opcję tutaj integracji wczorajszy wieczór? No, z opcji integracji, no to jest ten Hell's Kitchen, jest Lidl. Nie. I... nie. Bezkonkurencyjnie. Spotkajmy się w Lidlu. Jak sobota, to znaczy, tylko... to absolutnie nie jest problem jakby konwentu czy organizatorów, natomiast no, już, tak, już ustaliliśmy, że jest to cokolwiek dziwne, że w miasteczku akademickim, czy gdzieś tam przy uniwersytecie tu nic nie ma. Tu nie ma knajp, tu nie ma pubów, tu nie ma nic. No, jest ja, jedno Nie, nie, nie wiem temu, Jak byłem studentem, to nie chodziłem do knajp, tam było droż, droższy alkohol, by było, więc... A kiedyś był monopodobieczny. Polowy tutaj obok. No. <głos> no ale ogólnie wczoraj było całkiem przyjemnie. W tym herskicze ludzi było dużo. Można było sobie wziąć ławeczki, tak jak zawsze knajpa e, aż się uwijała e, jak w ukropie. No to dzisiaj jest gorzej, no bo jest pogoda zwalona, no, i, i teraz po prostu, jeżeli by się nagle wszyscy ludzie mieli tam przenieść, no to po prostu będzie problem. No, zakładamy, no ale to się, to wyjdzie w pranie. Ale Pyski, mm -hmm. czy to jest fajne, fajne miejsce. To jakby warto docenić, że tam jest i dobry wybór tych piw, i to alkoholowych, niealkoholowych, takich rzeczy różnych. Jedzenie jakieś tam jest, nie wiem, jest muzyka, są te ławeczki, jest właśnie trawnik. Także miejsce jest małe, nie ma jakby alternatywy, ale nie jest tak, że jesteśmy skazani na jakiś dramat, Może to jest Może to że jest takie małe i zbiera do paczki wszystkich tak naprawdę, bo jakby każdy się rozchodził i tak w takich grupkach siedział, ta też prawda, nie byłoby no... tej atmosfery, a tam ludzie naprawdę bawili się, tak? I muzyka no. grała, ktoś Cześć. tam się śmiał, przechodzili ze stolika do stolika, jakaś interakcja była. Ale masz rację, bo ja pamiętam taki, takie historie, jak był Kwason, czy później, yy, jak to się teraz nazywa? Grozownia, to jest w centrum, znaczy było w centrum, Krakowa teraz jest, no w sumie dalej, tylko w innym miejscu, nie? I tam jest dużo tych knajp i po prostu, my, znaczy była jakaś niby festiwalowa, ty, nikt nie chciał za bardzo chodzić, chociaż była w tym samym budynku, ale tam była lipa, e, więc się rozchodzili po mieście i później to było no, takie szukanie się, nie? ci poszli tutaj, ci tutaj, tutaj... E, no, a jeszcze no. weekend nie było miejsca, no, pamiętam właśnie. to tam. właśnie, a tutaj faktycznie po prostu idziesz, nie masz tego zastanawiania się tak, i takiego... Tak, to jedna miejscówka no, rozwiązuje no. problem. Mhm. Dobra, a jak oceniacie jakieś punkty programu, takie powiedzmy nie nasze bardzo, żeby nie wyszło, że się klepiemy po pleckach? No o Kubie w sumie możemy powiedzieć, bo Kuba nie jest z Konglo. Kuba miał <śmiech> prelekcję. O czym miałeś prolekcję? O, o fanfuty dzisiaj? Minecraftcie o Minecraftcie? W a wczoraj? Nie, no ty. Te, nie, te, nie miałeś więcej. Wczoraj nie miałem. A bo odwołałeś? Spałeś, nie byłeś. Na jej... no, właśnie. O, o Minecraftie? To Była bardzo świetna i pomyślałem sobie, gdyby zabrał syna, to takie prolekcje jak najbardziej. Będzie bo... na YouTube, to możesz mówić. O właśnie. Puścić. Ale Kuba nie robi złych prelekcji, nie wiem czy to była Twoja pierwsza, wszystkie są zarobiste i ta o Minecrafcie też była zarobista i ta o to, o food, o, o, o, też była niezła. W sensie wy, wyliczanka filmów. Masz teraz w głowie 40, które chcesz obejrzeć. E, nic nie obejrzysz z tego, ale spok, faj, fajna prelekcja. Ja byłem jeszcze u pana Lewandowskiego. Sorry, nie znam imienia. Macie. E, Macieja Lewandowskiego. Pierwszy raz byłem. Wy zawsze wklejaliście zdjęcia, że tam jesteście. a ja nigdy nie byłem. Prelekcja o e, Urban Legends w Polsce, o miejskich legendach polskich. E, I była fantastyczna. Dwugodzinna prelekcja nastawiona na na żarty, na pogadankę z ludźmi i naprawdę kupa humoru. Także rozumiem, że chodzicie do niego. Znaczy, no ja byłem pierwszy raz w zeszłym roku. On wtedy miał też miejskie legendy, tylko te amerykańskie i one były też bardzo fajne i ja się zgadzam tu z Mondo, ta też była udana, trochę się zdziwiłem, że on wylądował w małej sali horroru, bo myślę, że Aule by spokojnie to zapełnił w większości, bo tak też było chociażby w zeszłym roku więc to jest ewentualnie do zastanowienia na przyszły rok, no bo to dwugodzinna prelekcja, na którą widać, że jest zainteresowanie, byliśmy wczoraj u Szymona Makucha tak, tak dobrze pamiętam nazwisko ja szczerze mówiąc trochę, tak to była pierwsza prelekcja i ja do nie miałem ochoty na nią, bo myślałem, że to będzie taka wymienianka mockbusterów, a ona była bardzo dobra, moim zdaniem, i fajnie ugryzł Szymon On temat. On z też, właśnie mówił o tych... Tak, tak, ale nie, ona, ona w ogóle była interesująca właśnie, bo i prawo własności intelektualnej i trochę właśnie podejścia do, do, do, do, te, do tego tematu od tej strony filmowej, także to była prelka udana i w zasadzie poza naszymi punktami to, to nigdzie nie byłem. No byliśmy, byłem u Kuby, ale no Kuby je tak słodzimy, że dobrze, że ma czerwoną koszulę, bo by się odróżniał mocno na twarzy teraz, jak mu słodzimy, ale no jego prelekcje, tak jak dopowiedział, no zawsze są super, bo i tematycznie, i właśnie pod kątem przygotowania są bardzo dobre, także... Tak, Kuba się potrafi lepiej od nas sprzedać, no bo zamiast zgłaszać jakieś niszowe i fajnu kuasugi, o którym nie widział, nie słyszał nikt w Polsce poza mną i żarem, no to Kuba zgłosił Minecrafta na przykład. Nie idzie po prostu po linii najmniejszego oporu. Ale nie, akurat mnie Minecraft nie jara, więc ja na Minecraftach jak siedziałem w sensie spoko, ciekawe, ale nie moja bajka, ale na fanfutycz mi się trochę tak prywatnie zgrywaliśmy, nie? Że tam ci cisnąłem, że, bo Kuba miał prelekcję o mało znanych czy mniej znanych fanfootage. Ja wiem mniej znane, to, to nie wiesz co, ja będę miał na Przepraszam ja sobie, ja, ja, spe ja specjalnie sprawdziłem w opisie, a wcale nie wiem, że o mało znanych, tylko że również o mniej znanych. A, a więc w... nie miałeś w tytule mniej znanych? Nie. To tak pisałeś w mediach, słyszą się o moim No nieważne. No, Czytasz nią? Ale, nie ale, ale, no, wybór, ale, ale wybór, no? wybór był bardzo Ale dobry, nie, za pan footage szacunek, bo była masa fajnych rzeczy, które kojarzyłem. Po pojedyncze. No, nie była kojarzy... taka prelekcja, że co slajd to bierzesz telefon i robisz zdjęcie. <śmiech> tak, tak. tak. E, więc to fajnie to wyszło. Ja poprosiłem o prezentację po oh. prostu, żeby przysłał. Ja lubię Kuby prelekcje, bo co drugie słowa nie rozumiem i to, to się miło słucha. A <śmiech> <śmiech> dla niego to jest jakieś naturalne w ogóle, co on mówi no ta Różnica pokoleń. Mhm. Jeszcze byłem u Michała Gołkowskiego, u Gołkosia, no tak, tak. bo on jest tutaj też taką trochę gwiazdą kapitularza, co roku ma przynajmniej ze dwa punkty programu na tematy, no jak to u niego, tak mitologiczno-historyczne, ale z takim zacięciem krytycznym i po prostu Gołkoś robi sobie bekę z różnych rzeczy, ale tak z jakąś myślą przewodnią i ta myśl jest sensowna, rozsądna i taka bardziej dojrzała. No i ja u niego zaczynałem od tych prelekcjach o pierwszej wojnie światowej, potem trochę też z liśnięciem drugiej. Na prelekcjach o historii chrześcijaństwa i o tym, jak to Bóg jest niemiłosierny. Teraz też miał prelekcję drugi, chyba rok z rzędu o panku a nią nie dotarłem, bo mieliśmy wtedy coś naszego. Ale dzisiaj miał wystąpienie o mitologii Słowian, ale właśnie z punktu widzenia... Znaczy z taką tezą, że to, co my teraz traktujemy za mitologię Słowian, bo to jest modne, to jest wytwór XIX wieku, w ogóle nie oparty badaniami... Yy w ziemi, Miejska legenda tylko z XIX Archeologicz. wieku. Archeologicznymi, antropologicznymi i tak dalej, czy nawet jeżeli chodzi o teksty pisane, to mamy tylko jakieś tam nie wiem, dzienniki z XII wieku, które opisują wiek właśnie tam VIII, czy coś, co jest wszystko pisane palcem na wodzie i wyssane z palca? Znaczy on to robi trochę wulgarnie, tak aż trochę do przesady mam wrażenie momentami, no ale może do młodszego targetu to wtedy lepiej trafia, ale jest beka straszna po prostu. Są... Zgnoiłeś ten moc target. <laughs> no bo w sensie nie, no czasami tak już płynie ostro, ale jest śmiesznie. Były momenty, że płakałem ze śmiechu po prostu razem z całą salą. A mnie na przykład ciekawi, czy Kuba był na jakichś ciekawych prelekcjach? Ale poczekaj, po, jeszcze jedną, jedną myśl, zanim mi ucieknie, bo w sumie o panelu wczorajszym zapomnieliśmy, bo był ten panel rozmówione X Husam od, odnośnie w obronie Megier, co prawda my weszliśmy na drugą połowę, no ale też spoko była ta rozmowa i też do, dobrze wypadała interakcja z ludźmi na sali, bo w sumie rozmowa się, mam wrażenie, dosyć interesująca otoczyła. Tak, a podobno my weszliśmy już po tej największej burzy, jak tak, tak, intensyfikacja tak, tak. spadła. No ale już nie da się być wszędzie. No dobrze. Ja jeszcze ja chciałem dodać, bo co prawda nie byłem, ale moja żona była na, na, na przykład nawet ciekawe, znaczy ciekawym temat, ciekawej tematyce, co, mi, co doceniam, jakby tutaj, że było też o neuroatypowości w popkulturze. I to jest fajne, że z jednej strony masz tutaj futycznie, a z drugiej strony takie tematy bardzo już społeczne i ten na przykład była prelekcja z na której nie byłem, a chciałem iść o jakiejś rekonstrukcji dinozaurów. Nie? Także rozszał jest naprawdę fantastyczny, jest, jest co oglądać. Znaczy my robiliśmy tyle programu, że ja nie miałem też wielu wolnych slotów, ale w bloku naukowym fajnych rzeczy też gdzieś tam działa i też w sumie o tym może wspomnę jest chyba są trzy albo cztery punkty programu stricte związane z historią Łodzi i jasne to znowu jest nisza w niszy ale fajnie, fakt. że skoro już jest konwent w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim to, że ogarnięto prelegentów, którzy opowiedzą też w ciekawy sposób o historii i to też nie są chyba osoby tak stricte z uczelni tylko z jakiegoś też stowarzyszenia coś tam już nie pamiętam teraz, więc nie będę zmyślał ale to bardzo na plus oceniam. Ja jeszcze się uchwycę tego co Paweł przed chwilą powiedział, ja też byłem na podobnej prelekcji, tylko właśnie stricte o neuroróżnorodnych postaciach w Star Treku. O, o, e, bo to tak, to była taka w ogóle ciekawa w formie ta prelekcja, bo generalnie ta salka, na której się odbywały prelekcje Star Trekowana, jest dość mała, i tam faktycznie była, miałem wrażenie, taka zżyta społeczność, która już się tam każdy z każdym zna i generalnie było jak na taką małą salę dość duże zainteresowanie, że tam w trakcie ludzie dochodzili to na przykład stali z tyłu. No i to była tego typu prezentacja, tego typu prelekcja, że na prezentacji masz, nie wiem, 10 zdjęć bez tekstu i całość tak naprawdę polega na tym, że prelegent powie dwa zdania, potem ktoś tam dorzuci swoje dwa zdania i taka, wiesz, taka kumpelska społeczność. Bardzo spoko to było też. Ja, ja dopiero swoją przygodę ze Star Trekiem zaczynam, ale całkiem fajne to było. I jeszcze byłem to, to co wcześniej mówiliście o tych horrorach na podstawie domeny publicznej, też bardzo mi się podobało. I dzisiaj jeszcze byłem na, pre, na prelekcji na temat Peacemakera, w związku z tym, że jest serial Peacemaker, no to teraz właśnie Filip Tokarzewski, The Filmer przygotował, skąd się ta postać w ogóle wzięła na podstawie komiksów, tam te najwcześniejsze komiksy z lat 60 bardzo fajnie poprowadzone, bardzo fajny research, też trochę z humorkiem, więc bardzo spoko. Właśnie, jeszcze a propos aplikacji. Dlaczego dla mnie jest ważne, żeby o tym może informować, bo w aplikacji też można oceniać te punkty programu i dawać komentarze, co myślę dla można? organizatorów. No właśnie, No dla organizatorów jest ważne. Gdyby większe, co więcej osób o tym wiedziało, no to może to byłby fajny feedback, tak żeby zobaczyć. Znaczy ja myślę, że większość punktów programu raczej jest w porządku. Ja się dawno nie naciąłem na słaby punkt programu, na CAPI. Nie wiem, czy was 5-6 lat minęło tak naprawdę. Dziewczyny na się aktualnie nacinają. Tak, się nacinają, <laughs> także w dalszej części relacji usłyszycie o słabym punkcie programu. Być może. Jaki foreshadowing, spoiler. Next episode, tak? tak? Tak, No dobrze, no to chyba już nikt nie ma nic do dodania. To dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział w relacji za przyjazd do Łodzi. Dzięki Kuba. Dzięki. Dzięki Sylwek. Dzięki. Dzięki Mando. I dzięki, Jackie. Dzięki. A Paweł uciekł, pewnie go żona wezwała w międzyczasie. No dobrze, no to z Wami słuchaczki, słuchacze, słyszymy się za jakiś czas. Do usłyszenia. Cześć. Jest niedziela, 7 września. Cześć, cześć, cześć. Jest niedziela, 7 września 2025 roku, a my jesteśmy dalej na kapitularzu 2025. Tak jak mówiliśmy, pojawią się inne głosy. Niestety Marta musiała już uciekać do siebie, już Pewnie jest w pociągu na Widzewie, ale jest z nami Bogusia, witamy Cię serdecznie. Cześć, cześć, cześć. No Marta zawsze nam robi takie numery. Mieliśmy zwiedzać Łódź. Ci, którzy słuchali relacji z Kapitularza z zeszłego roku, to tam były deklaracje, że będziemy sobie chodzić, że zostaniemy dłużej. I co? I Lipa. Kolejny rok. Mm -hmm. Ale Sylwek też mówił, nie? Że zostanie tam, <śmiech> przyjedzie na cztery dni albo jeszcze dłużej. Sylwek w ogóle zapowiadał, że przyjedzie wcześniej i co? I tacy słowni jesteśmy. Rok później możesz nas tutaj oficjalnie... Op o, OPR jakieś ładne. No. Trzeba będzie. Trzeba. Dlatego w tym roku już nie obiecujecie, no, bo już wiecie jak jest. Nie, w tym roku żadnych deklaracji nie było. Jedyna deklaracja, jaką podjęliśmy, to taka, że przyjedziemy i to akurat się udało, chociaż no, niech, moc, niech moc będzie z Wami. Właśnie mijają nas panowie gwiedzmy wojenni w zbrojach. Poczuliśmy przypływ mocy. No tak, ale a propos tych deklaracji, no to, to, to tak, obiecaliśmy sobie, że kolejny rok na kapitularzu się zobaczymy i zobaczyliśmy się i to nawet wyjątkowo dużą ekipą. Tak, to się udało, ale do tego może jeszcze za moment przejdziemy. Bogusiu, powiedz nam, jak oceniasz tę kolejną edycję, czy czujesz, że coś się zmieniło na lepsze, na gorsze, czy jest po staremu? Wydaje mi się, że chyba ktoś słucha tych naszych relacji, bo pamiętam, jak w zeszłym roku wszyscy narzekaliśmy na upały w salach prelekcyjnych i że można by zamontować jakieś wiatraki, coś i w tym roku chyba organizatorzy wzięli sobie te porady do serca, bo w paru salach prelekcyjnych rzeczywiście były ustawione takie dmuchawy, które zapewniały chłodzenie powietrza, co przy pierwszego dnia szczególnie dobrze działało, bo znowu mieliśmy ponad 30 stopni. Także siedzenie w nagrzanych salach prelekcyjnych no, dawało się mocno we znaki. Co się zmieniło? Wydaje mi się, że tegoroczny kapitularz jest chyba trochę mniejszy. Naprawdę, szczególnie jakoś tak bardzo Zauważyłam to w sobotę, ale to ja wiem, że może mieć to związek z tą y, gamingową imprezą, która też odbywa się w ten weekend, więc jednak to, że niektóre imprezy i wydarzenia są w tym samym terminie, no to nawzajem się no, kanibalizują się. Nie? Jedno, y, y, jeden event zjada drugi, jak się jedzie w jedno miejsce, to nie pójdzie się w drugie. Ale my o tym wczoraj rozmawialiśmy, że niby właśnie... Y... Było blisko przekroczenia w ogóle poziomu dopuszczalnego, czyli tych osób powinno być yy, tyle samo albo więcej. Mando mówił, że tu w takim razie super, bo jest więcej osób, ale nie czuć tego. A to, w ta, to skąd wiecie, że było więcej. osób? bo wstrzymano osób? sprzedaż akredytacji online. pytać i wow. już tylko na miejscu można było dostać akredytację. O kurcze, no to ja absolutnie jakoś tego nie odczułam. Program oczywiście był napakowany tak jak zawsze. Wydaje mi się, że w, w tym roku chyba było więcej jakichś tych sekcji RPG, jak tak przeglądałam program, sesji, sesji, sesji RPG i tych, tych, tych, tych, tych mie miejsc, w których można się rzeczywiście zatrzymać, usiąść i coś tam razem porobić. Wiem, że nocne życie też kapitularza było dość, dość intensywne, ale nie, nie odczuwałam absolutnie tego, że tych ludzi było więcej. Właśnie w, w drugą stronę jakoś wydawało mi się, że no, nawet i na korytarzach, jak tak się przemieszczałam, przemieszczałyśmy się z Martą pomiędzy no, stoiskami, to w, w pewnym momencie rzeczywiście był ścisk, ale tak najczęściej to bez problemu udawało nam się wszędzie dostać. Mhm, znaczy ja miałem wrażenie, że właśnie na wystawcach, na parterze głównie, ale na tym poziomie minus jeden też, że tam było ciaśniej, że jak ja na przykład chciałem zrobić jakieś zdjęcia do nas na Insta, no to, że musiałem się między ludźmi przepychać, tam uważać, czy coś. W ubiegłym roku nie pamiętam tak tego, ale w salach, na korytarzach tutaj przy nich rzeczywiście no wydaje się, że jest luźno. Ale to może też mieć związek z tym, że kapitularz w tym roku postawił na nieco większe obłożenie sal prelekcyjnych pod tym kątem, że usunięto stoły. W większości salek prelekcyjnych w zeszłym roku, pamiętam, że siedzieliśmy jak uczniowie w ławkach po prostu, a w tym roku y, tych ławek nie było, było więcej krzeseł a i tak na niektórych prelekcjach, na których byliśmy, tak moi drodzy, w tym roku nie, nie słuchaliśmy tylko i wyłącznie siebie nawzajem, ale też udało nam się być na, na, na, na innych wydarzeniach, no to dla mnie to było naprawdę mega pozytywne zaskoczenie, że, że tych ławek nie ma i po prostu więcej osób może na daną y, konwentową atrakcję się dostać. Mhm, tak, pierwszego dnia to wyglądało dziwnie, zwłaszcza dla mnie, bo ja tu pracuję nie? i tak bez tych, <śmiech> tak, bez tych stołów było dziwnie, ale pod kątem wykorzystania sali, no to to jest dobre wyjście, bo rzeczywiście mieści się tych osób więcej i pewnie też w kwestii to są jakieś normy, nie? Te bezpieczeństwa, etc. No to może to też pozwala właśnie tę salę jakoś tak sensowniej wypełnić. No właśnie i tutaj kolejny plus dla organizatorów pod takim kątem, że oczywiście odpo osoby odpowiedzialne za konkretne sale i za konkretne sekcje programowe faktycznie tego pilnują. Pod takim kątem byliśmy na tej prelekcji o miejskich legendach w P gdzie sala była rzeczywiście wypełniona i tam osoba wpuszczająca osoby do sali w pewnym momencie po prostu powiedziała, że, że już więcej nie wejdzie, jak ktoś nie ma miejsca, no to, że nie ma miejsc po prostu w sali i nie, nie, nie usiądziecie, chyba że tam jeszcze jakieś dwie czy cztery osoby wpuściła, żeby stały gdzieś tam z tyłu. Ale no, kontrola była pod tym kątem i odnośnie jeszcze czegoś, jeszcze na, na konwencie jeszcze nie spotkałam takiej sytuacji, bo my w naszych punktach programu y, określaliśmy grupę wiekową, 16+, plus, 18+, plus. i zawsze mi się wydawało, że nikt po prostu tego nie kontroluje, nikt nie sprawdza, a byliśmy w sobotę wieczorem na prelekcji Asi Kaniewskiej o japońskim cyberpunku, która była oznaczona 18+, plus. i w momencie, kiedy prelekcja się rozpoczynała, pojawił się po prostu ktoś z obsługi kapitularza i stanął w stanowczyach i zapytał, czy wszystkie osoby są pełnoletnie, bo to jest prelekcja dla osób pełnoletnich, więc jeśli ktoś no, nie spełnia tych kryteriów, to to naura. Mm -hmm. <laughs> tak. Y z tymi salami, z tą kontrolą, to w sumie, bo to też jest taki kontrowersyjny temat, nie? No bo jedna osoba jest, powie, oczywiście. że tutaj powinniśmy się trzymać BHP tak stricte i, i nie ma zmiłuj, inna osoba powie no ale na starych konwentach, w szkołach to wchodziło 100 osób, stali na sobie czy coś. No tu jest mam wrażenie taki złoty środek, nie? że z jednej A. strony dbamy o jakieś takie bezpieczeństwo, normy i to też chyba zależy od sali, bo mam wrażenie, że w różnych salach jest różnie, no ale różne sale mają właśnie różne te normy BHP, yy, ale właśnie to nie jest tak, że po prostu już nikt nie wejdzie, po prostu nie ma zmiłu i tak, koniec, tam czasami się właśnie wpuści tam jakieś pojedyncze osoby na tył, ale no nie ma tak, że ci ludzie leżą, że nie da się przejść, bo to w sumie też rozwala prelekcje czasami, nie że ktoś A. właśnie chce wyjść czy musi wyjść i nie może, no bo nie ma jak przejść. to no wiadomo, komfort na konkretnych punktach programu też jest istotny, ale z drugiej strony w tym roku na kapitularzu też zaobserwowałam coś takiego, że na różnych punktach programu pojawiały się też osoby z niepełnosprawnością, więc dla nich, no na przykład niewidząca dziewczyna z psem przewodnikiem i z, z jakimś tam asystentem pojawiła się na punkcie programu. I w momencie, kiedy na przykład grzdacze by tego nie dopilnowali i ktoś by siedział w przejściu albo na przykład ludzie by sobie zaczęli po swojemu tak krzesła ustawiać, blokując wyjście bądź wejście do sali, no to automatycznie ta, taka osoba w tym momencie jest wykluczona. Wejdzie, nie wyjdzie. Albo nie... Albo, Ale to nawet znaczy? dla nas w sensie, wiesz, bo no, no tak. ja wczoraj poszedłem do Gołkowskiego na prelekcję i okazało się, że ona jest dwugodzinna. Mhm. Ja musiałem po godzinie wyjść. To też miałem trochę problem, bo tam trochę tych osób było wpuszczonych więcej, ale tak jeszcze, wiesz... E, w granicach rozsądku. Tak. E, było problematycznie, no. ale jeszcze dało radę. Ale byłoby tam pięć osób więcej, bo nie wyszedł chyba, nie? Albo wszyscy by musieli wstać i po prostu zakłócić prelekcję. Mm -hmm. Swoją drogą, e, dawajcie Gołkowskiemu, e, Lewandowskiemu w sumie też aule, tak? Bo jeżeli oh, tylko nie, jest opcja, to tak. dawajcie im większe sale, bo to są prelekcje, które zgarniają jakieś absurdalnej ilości widzów i one też są dobrze zrobione po prostu. No ja się też zastanawiałam, bo my mieliśmy w tym roku też tego naszego Brubakera o godzinie e, 11 i dostaliśmy informację od dziewczyny z naszego bloku, która koordynowała blok popkultury, że sala się zmienia. Ja się też zastanawiam, na ile wynikało to z jakichś tutaj wewnętrznych sytuacji kapitularza, czy na przykład ta decyzja nie była podyktowana tym, że zauważyli, że na przykład na tę prelekcję, która się miała odbywać w tym samym czasie jest większe zainteresowanie, że te sale zostały zmienione na, na większą, czy oni reagują w taki w takich sytuacjach, bo przeglądając różne tam konwentowe aplikacje, no to możecie sobie zobaczyć, że na przykład ilość osób chętnych na dany punkt programu jest większa bądź mniejsza, więc organizatorzy też, wydaje mi się, że powinni jednak sprawdzać takie rzeczy i reagować na bieżąco. Znaczy nawet na bieżąco to może nie, bo to może zadać chaos za duży, nie? No bo no. ktoś właśnie, nie wiem, się spóźni chwilę, czy coś już nie będzie wiedział, gdzie wejść, to może wtedy być, to, to jest No to na bieżąco w cudzysłowie. Ale bieżąco, w kolejnych latach na przykład już spokojnie można, nie? Jeżeli tak. jakiś konkretny punkt programu, czy konkretna osoba przyciągnęła nagle 300 osób zamiast uh -huh. 10, no to może warto wtedy dać <głos> jej trochę większą przestrzeń. Ale to jeszcze a propos tegorocznego kapitularzu, to też mam takie przemyślenia, że y, chyba widownia zaczyna też szukać takich rzeczy bardzo nietypowych, y, bo rozumiemy, że w popkulturze nisza, w niszy to ma jakiś tam wąski krąg odbiorców, ale dzisiaj na przykład w niedzielę byliśmy na, y, byliśmy na prelekcji dobrego horroru do dotyczącej architektury w horrorze i to jest taki bardzo wąski temat, nie? I tak się z, z godzina, wiecie, dziesiąta w niedzielę konwentowe życie różnie się toczy. Jak ja tutaj przedem, było pusto, tak naprawdę Nawet w sensie znajomi się śmieją, że Łódź jest pusta, nie? O dziesiątej rano nikogo nie ma na ulicach, wchodzę na teren konwentu, no tam są jednostki, znaczy trochę osób jest, ale no, jak mhm. na konwent wydaje się, że jest pustawo, no i wchodzę tam do was do sali, myślałem, że nie usiądę, no. że może mnie wyproszą właśnie, bo była no. pełna sala. No właśnie i to też, jest, to też jest ciekawe, bo kapitularz cały czas w porównaniu do innych konwentów jednak stawia na taką bardzo dużą indywidualność osób i tematów i, i czasami idzie to właśnie ad absurdum, nie? że te, te, te, te wycinki pre, prelekcji są aż takie nawet za, za hermetyczne, ale okazuje się, że chyba na kapitularzu też jest już taka wyrobiona publiczność, która właśnie oczekuje, oczekuje czegoś takiego, bo im, im bardziej nieoczywisty temat, tak jak Kuba na przykład miał te grozę w Minecraftcie, no kurde, że <śmiech> to jest jakiś, jakiś kosmos i ja akurat na tej prelekcji nie byłam, byłam na tej drugiej prelekcji Kuby o found footage, która była świetna, on jest w ogóle, Mua. jak będziecie kiedyś widzieli w programie nazwisko Kuba Kraszewski, to pędźcie, bo to jest naprawdę, no coś, coś cudownego, Kuba, Kuba robi tam cuda, no ale no, to, to, to groza w Minecraftcie, no już to, to już... Minecraft jeszcze jest, wiesz, powiedzmy tam no ale groza w Minecraftcie no, wiadomo, no to już jest węższe. ale tu też mi się wydaje, że udało się znaleźć taki fajny, złoty środek, bo część punktów tego programu, ona jest standardowa jakoś tam, ale jest więcej takich właśnie rzeczy ciekawych, niszowych, no bo nie wiem, mieliśmy, mówiliśmy wczoraj, były chyba dwa panele wampiryczne, ale z drugiej strony mamy też rzeczy, których nie, na innych konwentach trudno odnaleźć, bo niektóre konwencje rzeczywiście wpadły w taką trochę pułapkę, że jest, nie wiem, sześć konwencji no. Potterowych, sześć konwencji prelekcji Tolkienowych, sześć prelekcji wampirycznych i tak jak gdyby, ale na Kapli też któregoś roku tak było, że akurat było, nie wiem, pięć punktów w Wampiekach czy coś, a w tym roku no fanfutyż mieliśmy dwie, może nawet trzy, jeżeli weźmiemy pod uwagę senricu, ale nadal jak gdyby są takie rzeczy trochę ciekawsze, mam wrażenie. Jest trochę tego standardu dla nowych, powiedzmy, nerdzików, osób, które konwentują od niedawna, ale też jest masa takich rzeczy głęboko osadzonych właśnie w jakiejś niszy. No ja się w ogóle bardzo śmiałam, jak czasami te prelekcje, tak przeglądając program i te rzeczy, na których byłam, jak one bardzo często dialogowały ze sobą, bo my z Martą miałyśmy przecież to nasze wystąpienie dotyczące Amerykanów legend miejskich. Potem mieliśmy na przykład następnego dnia o, Pol o polskich legendach miejskich z czasów PRL-u. właśnie Lewandowski. Prowadził? Tak, dokładnie tak. No, um. i, i, no, gdzieś jednak w tym programie, obmyślając tę całą programową rozpiskę kapitularza, ktoś zauważył, że można to po prostu tak sensownie poukładać, żeby nie robić z tego z bloku. Tego bloku. Żeby, jak kogoś interesuje, to interesuje, miał jakąś nie? I zresztą też no, po raz kolejny, ale to już jest taka pieśń powtarzająca się przy okazji każdego konwentu i każdego jakiegoś większego festiwalu, jest rzeczywiście bardzo dużo możliwości. Jak nie dostaniecie się z tego lubowego powodu na jakiś punkt programu, to jest jakaś opcja, którą możecie wybrać zamiast tego. Nie? to też Równocześnie, równocześnie tak, jest, tak. 12 atrakcji. Tak, chociaż to też jest trochę przerażające, bo w tym roku, jak przeglądałam program kapitularza, to było mi bardzo ciężko też wyłuskać rzeczywiście coś, co, co, co, co by mnie gdzieś, gdzieś tam zaciekawiło, bo wczytywanie no, czy, się, samo wczytywanie się w ten program jest, jest rzeczą trudną, ale i tak y, trafiłyśmy z Martą na prelekcję, która nie spełniła naszych oczekiwań, no, ale to nie z winy organizatorów, tylko po prostu... Prelegentów. No, prelegentów. no dobra, no to właśnie. Prelekcje, które nie są e, tak stricte z konglu, tak? No bo nie będziemy się klepać po pleckach. Ale jak tutaj? to jesteśmy najlepsi? Staramy się. Ale nie. Czy na a Sylwa punktach... liczy się jako konglu, czy nie? a Nie, ja to prowadziłam, to się nie mogę wypowiadać. Tak. Dobra. Na ilu prelekcjach takich właśnie nie naszych byłaś, czy byłyście? Na czterech na pewno. Z tego, co, z tego co kojarzymy. bo byliśmy właśnie u Lewandowskiego, tak? Byłyśmy na panelu wampirycznym, byłyśmy na slasherach oprócz no, tego i dobry jeszcze dobry, dzisiaj też, dzisiaj też dobry horror, więc no, gdzieś tam mimo wszystko obracamy się w kręgu naszych Czyli no u Asi na cyberpunk. No i Asia Cyberpunk. Oczywiście. No, to, to ja już potraktowałam Asię jak swoją. to Nie o kombo, tak Nie o ludziach, których gdzieś tam dobrze, poznaliśmy, dobrze. No, bo to fandom tak działa, nie, że się no, zbrze, że się sieciujemy. Co drugą osobę tutaj tak. taką to tak. jest aktywna, ale mówię po prostu, żeby nie było, że uprawiamy właśnie kółko wzajemnej adoracji. No to jak oceniasz właśnie te inne punkty programu? No, bardzo mi się podobała prelekcja dobrego horroru ja już miałam okazję słuchać tej pierwszej wersji, którą chłopacy przygotowali na grozownię rok temu. Teraz wydaje mi się, że było jeszcze lepiej z tego względu, że bardziej dopracowali slajdy i już kolejny raz poszerzyli ten temat, pododawali dużo takich rzeczy, które faktycznie osoby nawet nie znające się na architekturze mogły się wczepić i zainteresować. Przykłady też były lepsze, bo nie jest to takie hermetyczne i mało znane. Tu był Dracula i upiór w operze, i nowe oszukać przeznaczenie, więc no, są też takie rzeczy, które no, gdzieś tam są w obiegu i można się było ustosunkować i, i dużo, nie, dużo takich <grytanie> dziwnych żartów chłopacy wrzucali, ale te żarty były naprawdę śmieszne, jak opowiadali o no, szklanych podłogach i o tym, że trzeba uważnie mierzyć odległości pomiędzy ścianami na konkretnych kondygnacjach i jak będą tej samej długości korytarze, to spadajcie z tego miejsca, bo coś jest niechalo. Mm -hmm. Tak, ja też byłem na tym punkcie programu i tutaj się podpisuję, że wypadło bardzo fajnie, tak bardzo rodzinnie powiedzmy, nie. Tak, bo tak. tak bez napięcia, bo też jak ktoś czyta, tutaj ważny jest aspekt, że nie jest po prostu architektura w chorze, ale architektura w chorze z punktu widzenia między innymi osoby, która pracuje jako architekt. Więc ten aspekt ekspercki i taki bardzo wąski, nie to jest właśnie mhm. to taka nisza w niszy, niszy w niszy. Tak, tak, tak. Z jednej strony to oczywiście przyciąga, nie, no bo to sugeruje, że to może być coś ciekawszego niż zwykłe przemyślenia kogoś, to po prostu sobie... No ale tam... też może dystansować, bo się możesz obawiać, że będzie to na przykład prowadzone językiem, którego nie zrozumiesz, nie? Że za, nagle zaczniesz... Znaczy e, chłopacy używali takiej e, typowo technicznej terminologii, ale było to też na ale tyle słowo, fajnie wplecione i wytłumaczone od razu, nie? Że padało hasło, które jest używane przez architektów, ale zostało to potem wytłumaczone, że na przykład dotyczy to tego, że tam coś się różni, albo, albo przykład, że jakieś, Albo przykład. Pada te, na przykład technicznie na określenie tak. szpary między dwoma elementami budynku. No i potem jest wyjaśnione, jak to działa, po co to jest i tak dalej. Tak, no właśnie mi się to też bardzo podobało, bo tak nie wiedziałem, jak to wypadnie, ale było i luźno, i śmiesznie, i trochę właśnie ekspercko, z takiej perspektywy, której ja wcześniej nie znałem, więc to było bardzo ciekawe. I też z takim otwarciem na zasadzie, jak. Macie inne przykłady, czy coś, no to mm -hmm. dawajcie znać, więc bez jakiegoś takiego też nadęcia, czy coś, więc ideolo. Okej, okay. okej. <laughs> tak to moi studenci. A, to Przemasa studenci. A, to pięknie. Tak. Dobra, to ja jeszcze też powiem dwa słowa na temat prelekcji o japońskim cyberpunku, którą prowadziła Asia Kaniewska. To jest niby taki temat, który no, wszyscy sobie mniej więcej w głowie mamy poukładane, jak wygląda ten cyberpunk, ale Asia ma w sobie przede wszystkim bardzo dużo wiedzy, a po drugie ogrom takich bardzo dygresyjnych przemyśleń i płynnych przejść pomiędzy jakimiś naprawdę takimi rzeczami naukowo wytłumaczonymi, po jakieś spostrzeżenia, na które byśmy nie wpadli. I w jej prelekcji bardzo podobało mi się właśnie to skakanie od czegoś niby oczywistego po zupełnie inne punkty widzenia i jakieś takie otwarcie się też na queerowe doświadczenia w, w, w obrębie polskiego cyberpanku. Asia zrobiła też bardzo ciekawą rzecz, bo okazuje się, że Omawiając pewien temat, wcale nie musisz mieć 70 tysięcy przykładów, wystarczy na przykład trzy albo cztery i jeśli są one sensownie poukładane i ciekawie wytłumaczone, no to wtedy to w zupełności wystarczy, nie? żeby cię zainteresować, pobudzić, żeby hmm, poprowadziło cię to do jakiegoś zupełnie innego spojrzenia na dany film czy, czy, czy, czy, czy tekst kultury, więc no, tutaj Asia... Ogromne brawa. Bardzo dobrze się bawiłam na tej prelekcji. To też mi się w sumie podoba, bo na tych konwentach szkolnych często były projekcje przeglądowe, ale na zasadzie. 17 filmów. AI wygenego i mi właśnie tak. 17, 20, 50 filmów czy gier, czy czegoś mhm. tam tekstów kultury z kategorii mhm. X. I czasami też, czasami to osoby nawet gdzieś tam to znały, ale tak na zasadzie to jest fajne, to nie jest fajne. I jasne, no, jako taka prelekcja startowa spoko, ale już jak człowiek jeździ na te konwenty długo, no to, to było takie średnio atrakcyjne. A teraz mam wrażenie, że są takie dwa typy tych prelekcji. Albo przeglądowe, ale raczej z takimi ciekawszymi przykładami. Mm -hmm. Albo znowu takie bardziej szczegółowe, gdzie przykładów jest niewiele, ale wchodzimy bardziej w mięso, analizujemy i to też jest gdzieś tam stymulujące. Mięso i kable, taki był tytuł prelekcji. Ale właśnie, to jest bardzo fajna tendencja, mam wrażenie, na Aha. konwentach. tak, Bo też te takie zwykłe przeglądania to YouTube trochę zabił, nie? No bo na YouTube tak, masz miliony takich filmików nie? w tak. każdym języku i w ogóle. Mhm. No właśnie my też, na przykład przygotowując się, przygotowując te nasze punkty programu, to też y, oczywiście, że y, podchodzenie do tego na takiej zasadzie, że wybieram sobie tam 15 przykładów, y, pokazuję po kolei, to, to, to, to może być ciekawe, ale też już chyba za nudno jest, nie? To jest też pójście no, tak... To naj... na... Ale no. to też jest takie... Kurde, jak pójście idę, na Pójście na łatwiznę. tak, Jak idę na prelekcję na konwencie, która jest opisana bardzo szczegółowo i dotyka akurat tego wycinka, który mnie konkretnie w tym momencie interesuje, to ja też nie oczekuję oczywistości. Też chciałabym, żeby to jednak... A to był problem A... z wampirami kilka lat temu, że były prelekcje o filmach wampirycznych A... i tam po prostu no, Asperatu, Dracula. Tak, Dracula tak. i to był i nic, imprezy, tak. i, nic, i nic, nic poza tym chociaż tutaj zatoczyliśmy piękne kółko, bo to co powiedziałam przed chwilą to mogę sobie o, o, w tym momencie zupełnie skontrować opowiadając o najgorszym wystąpieniu w jakim brałam udział na tegorocznym kapitularzu sobie w, tutaj w międzyczasie wyszukałam ukryty slasher, przyczajony horror Ech, prelekcja prowadzona przez Kornela Mikołajczyka. Moi drodzy, i jest, było to wystąpienie, które znajdowało się w bloku horroru i grozy. Dotyczyło slasherów. My z Martą doskonale wiecie, kobiety eksploatacji, rok ze slasherami, który się rozciągnie pewnie w 10 lat, zanim omówimy wszystkie filmy, więc gdzieś tam temat, który bardzo mocno nas ciekawi i interesuje. No i poszłyśmy z Martą na te prelekcje I już w momencie, kiedy weszłyśmy i zderzyłyśmy się z pierwszym slajdem dotyczącym opisów slasherowych mechanizmów na przykładzie obcego dla jaskota to już poczułyśmy, że coś tu może być nie halo. E, przykłady były naprawdę przedziwne, ponieważ prelegent podszedł do całego tego tematu na zasadzie e, Takiego trochę absurdalnego ujęcia wizji slashera, bo jednym z przykładów antyslashera, na, przykład, na które się powołał, była szklana pułapka w takim kontekście, że Hans Gruber jest final girl, a John McLean slasherowym mordercą. No, słyszycie, jak to, jak to przedziwnie brzmi, no bo no, Gruber funkcjonuje w społeczności i nagle pojawia jest prelekcja, się jakiś... gdzie tam był Harry Potter. Tak, tak, tak. To jest A. właśnie ta prelekcja, gdzie był Harry Potter, był Charlie i Fabryka Czekolady jako taki przykład właśnie e, też e, slashera takiego trochę e, innego. Były pingwiny z Madagaskaru, więc naprawdę tutaj szło to wszystko bardzo ad absurdum. E, w ogóle pierwszym slasherem, jaki został takim proto slasherem była Odyseja Homera, w, którym, w której Odys jest w, w tą figurą Final Girl, a wszystko co się dzieje wokół niego, no, próbuje go. O oh boj. Szyma zrobił bardzo dziwną minę. Zaczę... Ja... Marta się bardzo zdenerwowała na tej prelekcji. Była po prostu tam, używała słów, rzucała mięchem. Ja byłabym w stanie jakoś to przetrawić i zrozumieć całe wyobrażenie, jakie prelegent miał na ten temat, gdyby nie było tutaj dwóch czynników, na które mi to bardzo, które bardzo mi zaburzyły odbiór. Po pierwsze, Byliśmy w bloku grozy i horroru. A nie na bizarro konie. A nie na bizarro konie, więc w momencie, kiedy ktoś zupełnie przypadkowy, nieznający yy, prelegenta wchodzi i czyta na przykład hasło nietypowe slashery, no to co możecie sobie wyobrazić? że właśnie będzie pokaz jakichś filmów? Miasteczko, które bało się zmierzchu, że będzie, no, coś takiego. No właśnie, no właśnie, no tak. No ta. to, to po pierwsze. A po drugie, jeśli robimy prelekcję, to też jest bardzo istotne opisywanie prelekcji. Jeśli idziemy w w stronę jakichś takich no... Robię sobie jaja. Robię sobie jaja, to zaznaczmy to, że na przykład będzie temat ujęty, powiedzmy, no, w trochę zaskakujące dla was tory, albo podejdziemy do tego wszystkiego satyrycznie, nietuzinkowo, bizarnie I ja już bym wtedy automatycznie wiedziała, że no, nie będzie to takie standardowe. No, mhm. Rozczarowałam się po prostu bardzo i, i też po raz kolejny dostałam taki policzek w twarz, że no, ten horror bardzo często jest też sprowadzany do robienia ja sobie jaj po prostu. Co, nie warto rozmawiać o Slashera? No warto. Znaczy ja o tym mówiłem pewnie już dwie, relacje temu, dwie relacje temu, trzy relacje temu. Ja ekipy z Bizarre konu y, nie doceniam na konwentach. Kiedyś tam były osoby typu Dawid Kain, Marek Grzybacz, y, merytoryczne, przygotowane, oczytane sympatyczne, a w którymś momencie to się zrobiło dla mnie też kółko wzajemnej adoracji, ale takie jest właśnie zamknięte i na zasadzie nie musimy się przygotowywać, bo i tak robimy to dla siebie tak naprawdę. Właśnie, trochę. ale jesteś, jesteś na konwencie i w momencie kiedy wychodzisz, z te, bo, bo tutaj ta, tak jak już któryś rok z rzędu był osobny blok Bizarrocon, ale bardzo kilka punktów programu jednak wychodziło poza to ich, w cudzysłowie, wy, wy, wydarzenie. Więc no, zakładamy, że na taki punkt może przyjść też osoba nieznająca prelegenta, nie niekojarząca w ogóle tej grupy. Osoba, która czytając taki tytuł, jaki wam przed momentem przetoczyłam, wyobrazi sobie coś zupełnie innego. I, no i wiecie. Ale to też jest taki trochę relikt, mam wrażenie, tych starych, staroszkolnych tak, konwentów. Bo, bo my też, jak gdyby, my się tutaj znamy wielką ekipą, tak? I mamy też gdzieś tam zaprzyjaźnione serwisy, podcasty, etc. Mhm. Ale to nie jest tak, że my robimy prelekcje dla tych osób, że my potem gadamy, a pamiętasz jak dwa lata temu oglądaliśmy ten film, jakiś tam czasem jeden komentarz, tak, tak, czy coś tak, odruchowo załączy, łączy. ale ta prelekcja jest jednak dla szerszego grona odbiorców, a kiedyś trochę tak się robiło, że grupa znajomych przychodziła na konwent, ja pamiętam, że na pasta kiedyś takich byłem, że przyszła tam, nie wiem, ósemka znajomych i oni w sumie między sobą gadali, a pamiętacie jak ja ci przesłałem to czy to? I to była no, beznadziejna prelekcja, się tak? I nie mogłeś w ogóle odnieść do tego, tak. Tak, tak więc takie e, prelekcje zamkniętych grup, które robią to trochę same dla siebie, nie na zewnątrz. Mm. One mogą być w sensie ci oso te osoby na sali, to nie jest problem żaden, ale e, żeby właśnie in, to nie zaburzało interakcji ze zwykłymi uczestnikami konwentu. Tak. To jest ważne dla mnie. No, no tak, no. Znaczy, wiesz, ja też nie byłem w tym roku na bizarrokonie. Świadomie całkowicie zrezygnowałem, no, bo zawiodłem nie... się kilka razy e, i tyle. No. Trzeba zelkę czy Kazek Krycz od kilku lat na nie przygotowali nic fajnego dla mnie, więc ja dziękuję. Właśnie Szemes, ale to nie było w bloku Bizarrocon. No tak. Po raz kolejny podkreślę, że to było opisane jako blok horroru i grozy, a my znamy koordynatorów, wiemy jacy ludzie tutaj robią i że wkładają bardzo dużo serca w to, żeby ten akurat horrorowy blok, z którego kapitularz trochę słynie, żeby to jednak miało jakiś poziom. Taka jestem bardzo. Ale wiesz, ostra. No, ludzie też nie wiedzą, co będzie na prelekcji, nie? W sensie. Ty, no ta... o, opis, I, i znowu opis to jedno. wracamy tutaj do tego, co powiedziałam przed chwilą, czyli do tego, że w momencie, kiedy robimy sobie eksperymenty i podchodzimy do jakiegoś tematu bardzo satyrycznie, no to oznaczmy to w prelekcji, żeby po prostu ludzie. No to też jest jakiś taki bufor bezpieczeństwa, a potem dostaniesz na konwenciku jedną gwiazdkę, no i dupa, nie. Mhm. No dobra. Czyli część pielekcji jesteś, z... część jesteś zadowolona, z innych mniej. Mhm. Jedną przemilczałaś, co też zakładam jest znaczącym komentarzem. A teraz jeszcze odnośnie. Dobrze, że tu nie ma Marty, bo to ona by tak się nie, nie gryzła w język jest jak podobała. ja. Ja to jestem i tak de bardzo delikatna i stonowana. taka stanowana w argumentach, ale no to. Mhm. Czy masz jakieś jeszcze uwagi odnośnie, nie wiem, strefy targowej, strefy gastro, atrakcji na zewnątrz? W tym roku nie korzystałam ani ze strefy gastro, ani z atrakcji na zewnątrz. Jak w sobotę przyszliśmy tutaj na pierwszą prelekcję Konglo, tak siedziałyśmy do samego wieczoru, do dziesiątej, non stop właśnie w tym naszym horrorowym bloku. Nadal lubię tę imprezę pomimo jakiegoś takiego dziwnego przepływu energii w tym roku, bo to, to jest ciężki rok i to jest bardzo dziwny kapitularz. Znaczy w takim sensie... Osobiście osobi dla wielu osób. Tak, tak, tak, tak. To, to, to właśnie, to mam, właśnie to mam na myśli. I to Ale jest warto też... było się no oczywiście. No oczywiście. Zawsze, zawsze jest warto, żeby spotkać się ze znajomymi ze znajomymi, bliskimi, ale też ze znajomymi... No, no, no, bo... konwentowymi takimi, co tam się człowiek tak, miała Tak, ale w, wiesz co, na, na, na Pyrkonie w tym roku też bardzo dużo osób do nas podchodziło i z nami rozmawiało, ale i tak najpiękniejsze wspomnienia takich właśnie interakcji z naszymi słuchaczami, z osobami, które gdzieś tam nas kojarzą z social mediów, to i tak tutaj się odbywa, bo dostajemy z Martą bardzo dużo zwrotnych informacji po, po tych naszych wystąpieniach i to są bardzo pozytywne głosy i też po raz kolejny to powtórzę, to już też jest taki refren, który gdzieś tam co roku się powtarza, ale bardzo dziękujemy za to, że podchodzicie do nas i nie bójcie się, bo też dostałyśmy dwie takie wiadomości, że ktoś kto nas słucha był na naszych prelekcjach, zobaczył, że po prostu ko nas zebrał się tłum i nie odważył się podejść poczekajcie, łapcie nas gdzieś w przestrzeni konwentowej, właśnie po to są takie imprezy żeby się spotykać i i znajdować to punkt porozumienia. To w ogóle ze strony twórców podcastów jest mega ważne. No i wideo w sumie pewnie też, bo... Dla każdego twórcy. Ale chodzi mi o to, że to oni często nas znają, ci ludzie, którzy właśnie gdzieś tam siedzą w czwartym rzędzie, czy coś, nas kojarzą tam, bo słuchają nas przez kilka lat, a my może nawet kojarzymy z komentarza, czy coś, no ale z twarzy nie poznamy na ogół, tak? Bo się nie widzieliśmy wcześniej. Tak. I dlatego to właśnie jest właśnie fajne zobaczyć kogoś tak na żywo, że to nie jest tylko bot na Facebooku, czy Instagramie, czy gdzieś tam, tylko <laughs> żywa osoba, tak? Tak, a jeszcze, to, to jeszcze jedno zdanie na temat tej strefy targowej, bo kapitularz też robi coś zaskakującego pod tym kątem, bo ja bardzo dużo rękodzieła tutaj widzę i te rzeczy, które można sobie kupić na kapitularzu i które są ci, ci wystawcy, którzy się pojawiają, to nie są takie typowo właśnie firmy, czy osoby, które pojawiają się w innych takich miejscach. Byłyśmy i spędziłyśmy bardzo dużo czasu przy takim stoisku, kupań, które robią piękne rzeczy i sprzedają je, żeby pozyskiwać środki na bezdomne zwierzęta. Przepiękna inicjatywa. No, tam miały magnesy, zakładki, wisiorki. Pogadałyśmy trochę z nimi, więc w tej konwentowej przestrzeni znajduje się również piękne miejsce na działalność charytatywną, także propsy. I w ogóle to dzieło, to jest coś, co się w tym momencie rozwijało bardzo na komentarzach. Mam wrażenie, potem trochę znowu, nie wiem, może rynek się przesycił. Ale Kapi ma tego bardzo dużo. Tak, bo mamy i no. świeczki i jakieś tam właśnie uszka, peruki, przypinki, naklejki, ilustracje, plakaty. Tak, laleczki wyszywane. czy No tak, trochę tego tutaj jest. No i fajnie, tak, no, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Dokładnie tak. To co, przyjeżdżajcie na Kapitularz. Dobrze, czyli widzimy się za rok najpóźniej. Tutaj. Tak, tak, tak, mam nadzieję, że, że tak, ale przysięgam, już nie będziemy robić tylu punktów programu. To każdy mówi, tak, Mando J. Paweł za to powiedział, że zrobi więcej, bo stwierdził, o... że coś o Holgerze musi się przygotować. Tak? Bardzo dobrze, Paweł, liczymy na Ciebie. A w ogóle bardzo żałuję, że nie byłam na tej prelekcji Pawła. Nie wiem, czy była rejestrowana, czy nie, ale jeśli będziecie mieli okazję, jeśli gdzieś to się pojawi, czy tam w Otchłani, czy na konglo, to posłuchajcie, bo same dobre rzeczy gdzieś tam krążą na temat tej Pawłowej prelekcji. A ja się wypowiem za jakiś czas, bo z Michałem pewnie mogę o tym A, dobrze. No, dzięki bardzo i dzięki do zobaczenia. I do zobaczenia, hej. Jest niedziela, dalej jesteśmy na kapitularzu 2025 i jest z nami mój stały gość i współtwórca relacji z kapitularza od nie wiem 13 lat, <śmiech> może nie 13, no ale od dawna, Michał Chylach. Witam cię serdecznie, piątka. Cześć, cześć. No to wiesz, no by nie muszę przedstawiać formuły, Powiedz, jak oceniasz kolejną edycję KAPI na tle tych wszystkich poprzednich. Czy coś się twoim zdaniem zmieniło, jeżeli tak to czy na lepsze, czy na gorsze? A potem pewnie opowiesz o punktach programu, na których byłeś. No, szczególnie to jestem zadowolony. Co roku jest może atrakcji do wyboru, a to prelekcja to jakieś atrakcje stałe, które są na zewnątrz poza yy, uczelnią gry planszowe, RPG, larpy. Faktycznie, do wyboru do koloru. Akurat y, tych rpg bo one na jakiś czas trochę zaniknęły. miałem wrażenie, czy były jakieś tam sesje, ale było ich chyba trochę mniej. Albo przynajmniej trudniej było się na nie zapisać. A teraz w konwenciku, gdy się je widzi, to jest ich właśnie cała masa. nie tak jak w... Co godzinę masz, Faktycznie co godzina jakieś sesje, nawet nie jedna, bo to nawet dwie, trzy. I to różne. I Ktulu Dedek, Warhammer, świat mroku. Do wyboru do kolory było. Mm -hmm. I przypomniało mi to czasy nocnego, nie mocnego grania nocnego to się chyba nazywało. Nie mocne no jakoś, granie nocne? W tych jakoś tak się to nazywało. Ale, no, ale wtedy to nie miałeś praktycznie wyboru. Tam były, nie wiem, ze 3-4 sesje. Mm -hmm. a I, coś, I tak było fajnie. No i tak było fajnie, a w sumie one się znikały w lod. Mm -hmm. Tak, więc teraz z tych opcji jest więcej i super i też w sumie są nocne atrakcje, nie, bo tego też nie pamiętam w sumie jak było dokładnie w ostatnich latach, no bo teraz nie nocujemy tutaj, nie. ale w tym roku znowu jest specjalny program nocny, to też jest na plus, zwłaszcza dla przyjezdnych. Nie? się, zwłaszcza jak ktoś nocuje gdzieś tu w pobliżu albo nawet na samym budynku uczelni, gdzie znajdujemy, no to jakby atrakcje dodatkowo. Tak? Jest, masz co robić, jak nie chce ci się od razu iść spać, no to jak znalazł? Dokładnie. Dobrze, czy czujesz, że coś się zmieniło względem ostatnich lat? jakiś wielkich, chyba strasznych, to nie. No, co mogę Smyczy dzisiaj nie, nie dawali w tym roku do, do indy, identyfikatorów i tych plastikowych osłonek. Mm -hmm. I kartki z całą tabelką, programową. gdzie to programową też nie było. Trzeba było wszystko się opierać na aplikacji Konwencik. Znaczy nie jest to jakieś straszne, ale... Tak, za bardzo chyba przyzwyczajony jestem do tej kartki. Jakoś tak się nie mogłem odnaleźć. Mhm. Tak, człowiek jest od tego uzależniony, człowiek to kolekcjonuje, potem po latach wyciąga i a... No ja mam wszystkie, jakieś te wszystkie papierowe rzeczy, które były od to, to, to poprzednich edycji, to gdzieś tam mam to w szafce pochowane, pokitrane, także. Ja. Kiedyś wysta można do gabloty wstawić. Tak, ja mam w piwnicy też cały komplet ze wszystkich konwentów na których byłem, nie, więc też tak trochę tęskie, no ale z drugiej strony rozumiem, czasy się zmieniają, tak, i ekologia i w ogóle. No, wiadomo, wszystko idzie jakby no do przodu, jakby starają się ograniczać niektóre rzeczy, których nie powielać, tak? no bo ile, ile co roku będziesz produkował smyczy, skoro i tak tego jest w multum. Więc po co to jeszcze dokładać? Mm -hmm. No jasna sprawa. Dobra, no to teraz może przejdźmy do programu. Nie musisz mówić o naszych punktach, żeby nie było, żeby, że wieże poznajomości czy coś, więc skup się może raczej na tych punktach innych, bo ty w sumie sporo zaliczyłeś programu no, też. No tak po tym, no, licząc z waszymi punktami, które robiliście, to tam chyba 17 prelekcji, mhm. tak liczyłem. No było tego sporo, tak? Praktycznie od prelekcji do prelekcji, bo jest żadnej jakiejś tam większej przerwy. Mm -hmm. A z takich no, najbardziej ciekawych, co tu mogę to wyróżnić. Na pewno prelekcja Piotra Cholewy o Godzilli. Ogólnie takich prapoczątkach, czyli pierwsze dwa filmy. Jak powstawały, kto za nie odpowiadał. Jakich metod używali, żeby to w ogóle nakręcić. No, pokazane w ogóle na przykładach obrazki, jakieś urywki z filmów. Bardzo fajne, polecam. Jeżeli gdzieś się będzie jeszcze dało tego posłuchać, to jak najbardziej. Co tu mogę jeszcze? Na pewno oczywiście jak co roku, jak gościmy Michała Gołkowskiego, to jego prelekcje zawsze robią tutaj furorę. Zawsze jest fultum ludzi, sala przepełniona, brak siedzeń. a Michał robi taką robotę, niezależnie od tematu, czy będzie gadał o Rosjanach, czy o Słowianach, czy o Aztekach, Aztekach Maja, czy o piekle i niebie. Zawsze jest po prostu takie show. Chociaż w pewnym momencie stwierdziłem, że jest za dużo słów na K. Ale do przeżycia. Tak, ja o tym też chyba nawet wczoraj mówiłem, jak z chłopakami rozmawialiśmy, że ta forma, która jest taka krzykliwa, głośna i trochę wulgarna do mnie też już coraz mniej przemawia e, no ale my już też nie jesteśmy najmłodzi e, tak, ale no. A, no a też są młodsi widzowie też na tych prelekcjach tak, no, no. tak ale przekaz taki ogólny ta myśl, która za tym stoi raczej jest w porządku raczej jest protolerancyjna, taka właśnie skierzy. bardzo konwentowa e, bo tym... on nikomu nie narzuca swojego myśli, tak? przekazuje to co sam doszedł robiąc research i tak dalej, no, przekazuje temat, którego się wykuł tak? na tą prelekcję i... Ale nie wmawia, nie wbijać tego młotkiem do głowy, żeby masz to wierzyć Bo to twoja dowola, czy ty w to uwierzysz czy nie mhm. Ale tematy jak zawsze są super Można tak. tego słuchać bez końca Szkoda, że tego nie ma nigdzie nagranego Mhm. Ale pewnie dlatego, żeby ludzie przychodzili, nie? Jeżeli w danym tak, roku no, jak że pewnie się pewnie powtórzy na nie konwencie. Jeździ, tylko po różnych konwentach jeździ, więc w niejednym nie miejscu to wystawia, więc w zależności gdzie jest, no to dużo ludzi ma szansę i tak tylko posłuchać. Tak. Yy, matko, co to było? Na pewno były jeszcze prelekcje o humorze w fantastyce, yy, jak ona się przejawia, w jaki sposób, czy to jakieś sytuacyjne rzeczy. Słowne, jakieś gafy, nie gafy e, jakiś e, taki schemat postaci w tych naszych powieściach Romantasy. A to osobna prelekcja. Osobna prelekcja. E, całkiem spoko, może za mało przykładów, ale całkiem nieźle. E, co tam jeszcze było? Dzisiaj na przykład e, jakby. Prawdziwe oblicze naszych znanych baśni, czy to Christian Andersen, czy bracia Grimm. Zresztą powtórzę, że trochę znasz temat, bo jakby w racji niemieckiego to trochę tego liznąłeś. Ogólnie było co wybierać, tak? A był jakiś punkt programu, który, nie wiem, zawiódł, cię odrzucił, czy coś? Nie, no, jakiegoś takiego wielkiego rozczarowania nie miałem. No, no, mogło być takie bardziej sprawnie prowadzone, bo niektóre projekcje jakby, no, tam chyba dwie, jakby nie dojechały do końca, bo trochę brakło czasu, mhm. bo prowadzący, no jak się trochę rozgada, no to różnie bywa. Ale tak, jakieś zastrzeżenia, że coś tak mery merytorycznie nie, nie grało albo nudne, to nie mam. Mhm. Właśnie, bo my wczoraj byliśmy na prelekcji Pawła Matei jeszcze. Tak, na koniec. Eee, czy twój odkurzacz wstąpił do gosyjskiej mafii, czy jakoś tak, nie wiadomo dokładnie tytułu? No. Nie, na szczęście nie mam takiego odkurzacza, który się łączy z internetem. Tak, i to była w ogóle ciekawa prelekcja. My my Pawła znamy jako kolegę pisarza, tak, typa, który zajmuje się horrorem, literaturą głównie. W sensie recenzuje tam etc. A tutaj pokazał trochę, czym się zajmuje zawodowo, no bo pracuje w IT, w cyberbezpieczeństwie, no i właśnie opowiadał, o tym, jak hakerzy mogą wykorzystywać urządzenia domowe, które są właśnie połączone z jakąś tam siecią zewnętrzną do swoich celów. To było takie, na pierwszy, znaczy tytuł był konwentowy, ale sama treść właśnie, na pierwszy to była mało konwentowa, bo ona była taka dosyć jednak prelekcja fachowa, wprawdzie z objaśnieniami terminów, tak, no bo tam inaczej byśmy nie zrozumieli za wiele pewnie, ale mimo wszystko bardzo konkretna z tymi przykładami zastosowań tych urządzeń i w ogóle dostępu do nich etc, etc i ja myślałem, że ona jest może nawet za mało konwentowa i także ludzie mogą się odbić, ale się okazało, że jednak to chwyciło, nie? I w sumie była pełna salka ta nasza nie wiem, to było w naukowej czy? Naukowej w naukowej ta sala była strasznie mała. No tak, ale tych krzeseł trochę tam było, Nie pomieszczenie nieduże, ale trochę osób tam weszło i też masa osób została po pielekcji. No tam dużo pytań było i w ogóle niektórzy, to, w ogóle Pawła nie chcieli wypuścić, bo jak zaczęli rozmawiać to... No tak, my poszliśmy do my Polski, poszliśmy, nie, a... chłodko, zanim Paweł doszedł to... Minęło trochę czasu. Tak, ale też jest ciekawe, nie? że na konwencie jest miejsce na takie rzeczy, nawet nie niszowe popkulturowo, tylko w ogóle... Yy no no nie nie, po prostu z pogranicza tam zainteresowań osób. Wiesz, no, to, ta technologia też, no jakby też wkracza w taki mainstream, tak, mhm. więc no, to jest jakby, no częścią trochę naszego życia zaczyna się robić. Tak, ale to jest też taki przykład w sensie, wiesz, ten konkretny, bo na nim byliśmy, ale mam wrażenie, że to są jakieś takie prelekcje o neuroróżnorodności, bioróżnorodności, o historii Łodzi czy coś i fajnie, Skaruj. że to jest, nie, nie bo, no fajnie, no, bo jakby, no... jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz, no to pewnie, nie wiem. Jest no, jakiś je... też element kulturalny, kulturowy, więc no powinien się pojawiać na takich kulturowych wydarzeniach jak to. No. E, tak, ale wiesz, powinien to jest jedno, ale też e, podoba mi się, bo to popularyzuje pewne treści. Zgadza się. I w sumie, jak ktoś już zaliczył 20 konwentów, no to był na prelekcji nie wiem, o wampirach, o poterze, o Tolkienie, o czymś tam. I ile można wałkować ten sam temat, bo no, co nowego powiesz, tak? Tak, a właśnie to są rzeczy, które e, można na nie wejść po prostu z ulicy, nie mając o nich bladego pojęcia i może nie chwyci, a może akurat właśnie rozbudzi nowe zainteresowania. Zgadza są... się, a na przykład tematy historyczne w, w, zawsze no, Każdy konwent jest w innym mieście, więc jeżeli temat będzie jakby skupiał się na miejscu, w którym odbywa się impreza, no to jakby daje jakiś taki wiedzę słuchaczom o danym miejscu, więc to też jest dobre, no bo propagujemy jakby na taką patriotyzm lokalny, tak? Mm -hmm. yy, tak, bo o tym też mówiłem wczoraj, także te prelekcje o Łodzi i regionie, yy, ja je sobie też tam zaserduszkowałem, akurat no nie dotarłbym na nie, bo mi się pokrywały tam z naszymi punktami programu i innymi, ale bardzo się cieszę, że są i no, gdybym miał wolny stąd, to pewnie bym podskoczył na nie. No zgadza się. no tutaj no, ten, ten terminarz jest tak napchany, że tu trzeba niestety czasem wybierać to na co się pójdzie, no bo kolizje godzinowe z różnych prelekcji, wydarzeń, no to są nieuniknione. Dobra, no to z takich uwag końcowych to się może zastanowić, czy chciałbyś coś jeszcze dodać. Ja bym chciał dorzucić, że był problem ze stroną internetową, bo program się źle wyświetlał na komputerach, jeżeli chodzi o tryb ciemny i jasny, A bo tak. po przełączeniu wszystko się naprawiało, ale bazowo po wejściu na stronę odpalał się tryb jasno-jasny, ciemno-jasny, może, że była jasna czcionka na białym tle i to było totalnie nieczytelne i e, też, nie wiem, przesyłaliśmy sobie z najmniej screeny tego programu i nie udało się tego odczytać na telefonie potem e, czasami e, i bo po kliknięciu w przycisk tam właśnie tryb ciemny, jasny, wszystko się naprawiało, ale początkowo taka usterka techniczna się pojawiła, ale to jest do załatania pewnie szybko, nie? Może po prostu nikt tego nie zgłosi. Ja też nie pomyślałem, żeby to zgłosić wcześniej. Początkowo po prostu przeklejałem te screeny takie nieczytelne i nawet nie doszedłem do tego, że to można łatwo naprawić. A i druga rzecz, ja totalnie nie rozumiem, ale znowu w tym roku, trzeciego dnia, chodząc po korytarzach, słychać było, jak ludzie śpiewają megotę i Bogu Rodzicę. A to ja jest, nie słyszałem jeszcze dzisiaj. No ja właśnie jestem mega ciekawy. Może organizatorzy powiedzą czemu, w sensie kto to robi, nie wiem jakaś... Jakiś... Akcja zorganizowana No ale to na pewno jest akcja zorganizowana, że co roku właśnie w niedzielę, e, czy to jakaś wioska to organizuje, czy coś bo to, no ciekawe, w sensie czemu no. akurat to... Może to jakaś taka niepisana tradycja się zaczęła robić. Kto wie Z, jakieś tłumy zaczęły robić Tak, zrobiło się tłoczno, bo blok starterowy się tutaj buduje obok nas No dobra Zaraz na sporwo. To chylu. Coś jeszcze chciałbyś dodać? Wydaje mi się, że ta tabelka taka programowa, ten taki arkusz duży. Był za duży po prostu, moim zdaniem, bo tam było wszystko wsadzone. I sesje RPG, i te, te, te ta papierowa, blok ta papierowa. I całe te bloki tematyczne RPG, to wszystko było na tym rzucone i to było strasznie duże i wydaje mi się, że to było strasznie nieczytelne, bo tam się można było strasznie zgubić że teraz jak tego nie ma, to że nie tęsknisz, tak? Czy wydaje mi się, że jak było to takie skonsolidowane do mniejszego formatu, było to bardziej przystępne? Ale to musiała być książka znowu. No, ale to wie. musiała być książka, ten arkusz taki duży, nie wiem, jest A4, nie A5. Mhm. E, no to no ja jestem do tego przyzwyczajony, ale teraz myślę, że jak to roku będą chyba skupiali się na konwenciku, bo tak podejrzewam, że będzie. No to myślę, że damy radę, no już raczej do tej technologii takiej aplikacyjnej w telefonach to się raczej szybko przyzwyczaja, więc poza tym i tak tak się używa tylko no na danej imprezie, więc myślę, że to spokojnie się ogarnie znaczy ja bym to tylko bardziej komunikował, nie żeby każdy się wiedział jak, jak z tego korzystać, co jak i z mapkami jest trochę problem, że może więcej mapek można by było można. gdzieś nawet na piętrach porozstawiać. Wiadomo, może co roku jakby rozmieszczenie tych bloków jest w inne sale ale w sumie nie, ale... chyba jest od kilku ale, lat w tym samym miejscu. Nie wiem, no musiałbym Sprawdzić na poprzednich edycjach, bo tak to, bo to nie pamiętam. Ale no. Wiadomo, jak się no, tu jesteś codziennie, więc jakby wiesz, gdzie te sale są. A jak ktoś tak przyjeżdża raz na rok, to, to zawsze za każdym razem musi tego szukać. Ale no. Do Dobra, że się nie ma w aplikacji, nie to. No nie, znaczy, może... nie no były. Były? W aplikacji były. też są? Okej. Okay. To ja znowu nie ogarnąłem. No tam jak mieć przełączenie, tam program, coś tam, mapa, to było. To ja proszę o filmik instruktorowy, krótki, <laughs> gdzie ktoś właśnie pokazuje w aplikacji, co jak e, tam się klika, co, bo ja też nie wiedziałem, Paweł mi pokazał to dzisiaj, tak, że można po blokach e, tam e, sortować też te prelekcje, bo ja tylko wyszukiwanie okarniałem, nie, po autorach czy coś. A są mapy. Ty, no rzeczywiście nawet jest przycisk mapy. <laughs> Dobra. Tu przepraszam, bo, ale ja też nie widziałem. Po, po, po blokach to nie widziałem. E, tu jest taki e, lejek, i Tutaj możesz ja wybrać. No właśnie, więc znowu pierdoła, nie? w sensie pewnie jakbyśmy bardzo tak. tak żebyśmy to znaleźli, ale w sumie filmik instruktażowy dla nieogarów. Znaczy ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że jakby to wszystko jest w tej aplikacji, bo jakby no. nie, nie, w, w ogóle nie wyłapałem informacji od organizatorów, że jakby to wszystko jest w tym. No ja miałem sprzed roku i stąd tylko kojarzyłem, żeby spojrzeć. A tak, na, no, no nie bywam na innych konwentach, co, co, co jest trochę dziwne. Taka autorefleksja mnie w tym roku naszła, że po 13 latach bywania na kapitularzu w końcu by się przydało pojechać zobaczyć gdzie, jak to wygląda gdzie indziej. I może się no Nie, bo się zawiedziesz, nie? Porównasz się zawiedziesz. Nie, no może nie będzie tak źle, no. Nie przesadzę. Nie, strasz. No dobry, ale absolutnie od innych konwentów za rok się tutaj widzimy. Oczywiście. A, jeszcze mam jedną uwagę. Jak będzie Michał Kołkowski, to dajcie mu większą salę. Też o tym mówiłem dzisiaj chyba nawet. No. Bo to jest skandal, żebym miał taką małą salę mm -hmm. No pewnie przez to, że był po prostu w tym bloku, nie no na No, no wiadomo, no może no, wiadomo, brok historyczny nie będzie. Ale można mieć. Ale to jest różnie, no bo tutaj. masz blok literatki, który ma dużo małę a tam nie wiem, przyjdzie z 10 osób na dany temat. Tak bywało? Bo nie no, wiem, bo ja temat no, no może trochę zamniżyłem, no ale no tak 10-15, no od 10 zwieźć. No. no ale no i tak i tak. No. No dobra, no to tak w ogóle jak ktoś przestrał całą relację, no to słyszę, że te uwagi to są w sumie piekdoły. tak? Że teraz już naprawdę jest niewiele rzeczy, które można gdzieś tam zmienić, poprawić, albo to są takie uwagi bardzo subiektywne, typu ja bym chciał mieć... Yy, ten, yy, tabelkę programową yy, na pamiątkę, czy tam identyfikator trwalszy ja na pamiątkę. Złoty, złotą kartę VIP. <laughs> tak, ale to są takie rzeczy, które absolutnie nie zabierają frajdy z konwentu, czy coś nie przeszkadzają. No kapitularz się rozwija doskonale, tak? Jakiś czas temu osiągnął taki naprawdę wysoki poziom, takie nie wiem, 9 na 10, czy nawet idycha dla niektórych yy, i się tego trzymają, nie ma spadków, bo też trochę się baliśmy, nie? Że może coś tam... No, nie były się, obawy, ale no... Że albo się rozrośnie jakoś za bardzo, albo że po Polkonie nagle się okaże, że nikt na niego nie przyjedzie, a jest cały czas tak nie, no blisko i dało. Ludzi jest dużo, cały czas widać tych ludzi, tak? to nie ma tak, że kolejki nawet wczoraj przy akredytacjach praktycznie była chyba cały dzień. Tak, ale jednocześnie nie kolejka na 10 godzin? No, czy tak, jakiś... tak. nikt tam nie stał w ogóle po dwie godziny. Fobie a... społeczne budzące tak? czy coś, nie? I w ogóle w tym roku było fajnie rozwiązane, bo jak ktoś kupował bilet przez internet, to wszystko było na kodzie QR, tylko szybki skan yy, na skanerze w komputerze, nie czuję, że rymuję. E, przy akredytacji, bez żadnych, bez żadnych spisywania danych, dowodów i tak dalej. Szybko, szybciej to w ogóle szło, tak? Dzięki temu. Więc tu spoko, mam nadzieję, że to się utrzyma. No dobrze. No to dziękujemy Wam za to, że byliście z nami w trakcie właśnie tej relacji dzisiaj. Dziękujemy organizatorom kapitularza za bardzo sympatyczny, udany konwent. No i widzimy się za rok. Oczywiście, widzimy się za rok. Piątka, Chylu? I do zobaczenia, do usłyszenia. Powodzenia na szlaku. A Wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.